Jak wszyscy wiemy, podcasty konsolowca pojawiały się niezwykle regularnie, albo im co dwa tygodnie. A że nasze dwa tygodnie trwają tyle co standardowe trzy miesiące, to już jest zupełnie inna sprawa. Bo mamy, wiesz, czasy ogólny cytadeli. Tak, właśnie, Gar my się mamy troszkę, troszkę innych ram czasowych, ale, ale to nie jest ważne w tym momencie. Bo oto powracamy z 25. podcastem konsolowiec.pl! Oh. Świartkę właśnie zaliczyliśmy. Nie chciałem. Tę, tę euforię usłyszeć i dzisiaj jesteśmy w, taki... tak, w wyjątkowo rozbudowanym składzie, naprawdę, bo tak jak patrzę na tą listę, która mi to się wygenerowała na ekranie, jeżeli chodzi o Skype'a, to jest coś, coś wspaniałego. Otóż już w naszym... Przede wszystkim może inaczej. Zacznijmy od tego, że powrócił człowiek-legenda, człowiek, który jest najlepszym dziennikarzem na świecie, człowiek, którego poprawność gramatyczna przeraża, samego Jana Miotka. Adrian Palma jest z nami. Ja teraz nie jestem w stanie odpowiedzieć na to wspaniałe przywitanie. Ale mogę powiedzieć tylko, że jestem wielce zaszczytony i kłaniam się uniżenie szanownym gościom, państwu i wszystkim kotom przy teleodbiornikach. Dobry. A no, tak jakoś wyszło. Polityczny. Dobrze. Poza tym poza tym w naszym wspaniałym, wyimaginowanym studiu rozstrzelonym po całym świecie są również Łukasz. Witam wszystkich. Tak, jest Tomasz, który siedzi w białym swetrze. Nie, w białym puloverze. cześć. Dobra. że okay. jest, jest, po w Polsce, jesteśmy po polsku, mów. To słowo jest Jest Konrad, jestem. Okay. Jest z nami również Robert. Chyba, no. Tak, jestem ja, Piotrek, prowadzący i co? I tematem tego wspaniałego, niezwykłego podcastu, na który czekaliście, no po prostu pff, dosyć długo, nie oszukujmy się, jest nic innego jak zbliżające się wielkimi krokami E3. Czy jesteście gotowi, panowie, na te targi? Jeszcze nie, ale już Spakujemy Zbieramy się to Ja są... przepraszam, że tak wtrącę, ale Konradzie Jak tam jak tam twój rejs pontonem? Czy jesteś blisko, daleko, zdążysz? O, mam nadzieję, że przy pomyślnych wiatrach Jak żagiel zadmucha, to powinienem być już Za tydzień ponton, gotowy ponton wypo... Przepraszam, masz ponton wyposażony w żagiel? No a jak? Myślisz, Ekstrawagancka konstrukcja Że, że, wies... że, wies... Silnik, że, że ja, że ja wiesłuję? A to nie, no, jest ten to... ponton nektar, czy ten prawdziwy? Silnik? Słucham? To jest ten ponton z Kinecta, czy ten prawdziwy? No, skinek to oczywiście. A, no to, no to nie ma problemu spokojnie, no bo Dobra. Na I, I tak mamy tutaj wszystko ułożone w jakiejś takiej miarę sensownej jak sądzę, hierarchii, i zaczniemy od kącika hardware'u, czyli tam twardych rzeczy, takie jeżeli ktoś by się czepiał i chciał po polskiemu konkretnie. Bo, bo jest to naprawdę temat, który nas wszystkich nurtuje w związku z tym, że Nintendo ma pokazać swoją nową konsolę. Uoha. Innymi słowy, wtrącając tutaj żenujący żart prowadzącego, naleje każdemu kawy. Ho, ho. Ale wspaniała metafora pierwsza. tak, właśnie, myślałem o tym dosyć długo Dzisiaj pod prysznicem i właśnie doszedłem do wniosku Że to będzie optymalne rozwiązanie Także panowie, czekacie, czego się spodziewacie Co chcecie, żeby Miyamoto pokazał ko ko Konsole, na której będą fajne gry mhm. Nie, no ja czekam na ten dotykowy ekran W padzie, bo i to jada Ty byś tylko to dotykał jeszcze, To jeszcze nie jest potwierdzone przecież No ale dlatego no. mówię, że ja czekam Że ten ekran będzie ale co oczekujesz, Tomek, że ten ekran będzie do czego służy? Że będziesz mógł patrzeć sobie znaczy na tak mapkę jak zgry, w, co? W, Tak jak było właśnie w Dreamcastie, tam był ten, tak z tym ekranem się, w, się Ale w, się to się opadanie, nie sprawdziło to, w ogóle, przecież to miało Sprawdziło. Co z To się sprawdziło, dla mnie to, był, a dla mnie to było idealne rozwiązanie, dlatego że w, ale... podczas gdy różne tytuły wyświetlały się tam właśnie na Mazdowe jakieś tam mapki, jakieś tam inne pyro, jak dotykało nie na Ale sam powiedział, że to były... Tam powiedział, że to pierdoły są, więc po co ci to naprawdę pierdoły naprawdę chcesz na takie pór. rozwinięcie tego konceptu Virtual Memory Unit? Chcę Ja tak. raczej chciał coś więcej niż... Ja nie niż... rozumiem, masz, masz ekran, na który patrzysz, masz tam grę, więc po co masz jeszcze patrzeć na kolejny ekran, który jest fatalnie rozdzielczości, nie służy do niczego tego. Matko Boska, masz 3DS-a, masz dwa ekrany, po co patrzeć na no ten dobra, gra? ale strzelankę na multi, patrzysz ile masz amunicji, w tym momencie dostajesz heda i giniesz, no świetnie. Bo ta informacja okay. no, tak tak no. w trakcie na ekranie. To ja, nie mam, ja nie mam nic przeciwko temu, żeby in, in, Nintendo zaimplementowało do kontrolerów ekrany, ale żeby to jakoś było sensownie wykorzystane. Mi się na przykład podoba koncepcja wykorzystania technologii aptycznej, czyli tego, że dotykając ten ekran czujemy na przykład sierść kotka, albo chłód powietrza z, z gry. Wtedy to mogło być fajne, że i w swoich interakcji. A jeżeli to ma służyć tylko do tego, że patrzymy na ekran, nic z tego nie wynika większego, to ja za bardzo tego nie widzę. Tak ale masz dotykowe to, to nie jest tylko, że patrzysz. Gdyby ten ekran był dotykowy jeszcze, to by to było zupełnie inaczej. Ten ale to, z, to dodatkowy, dodatkowy, zatem, dodatkowe funkcje. Wtedy by zatniósł dodatkowe koszty. I mogłoby się okazać, że sam zresztą zresztą, kosztowa ten d koszty, koszty kosztami, ale mi się wydaje, że to jest tak troszkę po prostu bez sensu, bo po też od, od czegoś mamy jednak te przyciski i cały, ten, nie wiem, jak to określić ten pęt w kierunku właśnie zrobienia wszystkiego na dotyk w sensie ek ekranowym, to, to jest dla mnie po prostu jakaś porażka i nie wiem, no ja, ja na przykład narzekam na to, że mam u siebie w telefonie jeden klawisz i mnie to dobija. Czy znaczy ja widzę dwa, dwa, dwa użycia tego ekranu dotyk dotykowego, jeżeli zakładamy, że, że rzeczywiście pojawi się w kontrolerach. Pierwszy to jest taki, że możemy streamować gry z konsoli, czyli z projektu Cafe na ekran i wtedy kontynuujemy zabawę eee, w toalecie. Tym, którą, na przykład ten, który mieliśmy na dużej konsoli na małej, czy to w postaci minigierek jakiś, albo po prostu e, tę samą rozgrywkę, która była na drugiej konsoli, albo tak jak powiedziałem, technologia heptyczna, czyli wchodzimy na poziom dotykania i odczuwania czegoś przez, przez zmysł dotyku. Zobaczcie, smartfony trzymają współczesne jeden dzień, to taki pad z dużym ekranem jeszcze dotykowym, no to co, co dzień nie byłby do ładowania. Nie, to by, też właśnie by... dlatego uważam, że to ekrany w padzie, to niestety nie, nie będzie tego na razie. Nie, ja się to po ja... prostu obawiam czegoś takiego, że może dojść do sytuacji, że będziemy grali i w którymś momencie na ekranie tym właściwym pojawi się wielki napis. A teraz proszę spojrzeć na ekran dotykowy, i mieć jakąś poch pochrzenią minigierkę do rozwiązania, <śmiech> gdzie będziesz musiał sobie podłubać palcem i tak naprawdę... Oj, oj, oj, aby to w No More Heroes, było, w no More Heroes były czasami takie minigierki, aby to by było świetne. Nie, no dobra, okej, okay, ale wiesz, problem polega na tym, że tak naprawdę z, tego, z tych raportów, które mamy dotychczas, wychodziłoby, że ten ekran nawet nie będzie miał obsługi multitacha, no to takie trochę to... Dostaniesz rysik i będziesz mógł jak przynajmniej pisać swoje imię i nazwać swoje to, mi, to będzie główna funkcjonalność. Mm. Ale ja myślę, że i tak, i tak, z czego byśmy nie wymyślili, i tak nie przewi. Nie prze... nie przewi... Nie przewi... Nie przewi... Tam, nie przewidzimy, co się ze mną dzieje, Boże. Nie przewidzimy tego, co Nintendo przygotuje, bo przecież jak przypomnijmy sobie targi w 2006 roku, czy tam 5 roku, już nie pamiętam kiedy bi było pokazane, też ja wszyscy śmiali się z tego, że, że będzie wykorzystanie e, technologii ruchowej, że do niczego to się nie przyda, a sprawdziło się fantastycznie i myślę, że, że Nintendo jest na tyle innowacyjną firmą, że, że na pewno nas zaskoczy. Ale nie, to moim zdaniem powinno dojść do sytuacji, w której to wyjdzie z, tak, z taką tekturą troll na twarzy i powie, że nie ma żadnej nowej konsoli. To, było cudowne, to też miało swoje wpadki, no Virtual Boy na przykład. No okej, okay, ale po tym jak zarobili na, na, sprzeda na sprzedaży I tam bodajże 85 milionów sztuk na całym świecie, wyrobili taką pozycję. Więcej, więcej. Wśród, wśród wielkiej trójcy nie, Microsoft, Sony i Nintendo, że, że z tymi środkami finansowymi i z ich pomysłowością Myślę, że spokojnie będą, będą mieli szansę przewodzić już totalnie na rynku po wypuszczeniu nowej konsoli. Ale co by się stało, gdyby nowa konsola nie była innowacyjna, była po prostu nową konsolą? Wtedy by przegrali. To by nie miał racji bytu, bo wypuścili... Taki był Załóżmy, innowacyjny, załóżmy, że, załóżmy, mocą... załóżmy że sprzętowo i będzie. I co? I dupa. Załóżmy, że sprzętowo następcą i będzie mocniej jeszcze od PS3 Xbox, nawet znacząco. No to okej. Okay, przez, przez rok, dwa lata. Może, może konsola na rynku przewodzić, mieć najlepszą grafikę, najlepszą technologię, najfajniejsze gry, ale po tym czasie, później Sony i Microsoft wypuszczą konsolę, które jeszcze, jeszcze bardziej rozwinięte będą i zniszczą technologicznie. Zanim Nintendo stąży stanieć, to już wyjdzie nowy I w, I w ogólnym rozrachunku Nintendo na tym straci. Nie będzie miał nic, no jest... nic do zaoferowania dodatkowo. Tak samo jak teraz mamy z Wii. Wii teraz też po wypuszczeniu PS Move i, i Kinecta, a tutaj szczególnie kontrolera Sony, no nie ma, nie ma nic do zaoferowania poza, poza grami, które, których na, innej konsol, na innych konsolach nie można znaleźć ale to jest moim zdaniem z mała karta przetargowa, żeby, żeby nakłonić do siebie klientów i przez to też spada sprzedaż sui tym samym. Nie sądzicie, że Nintendo chce zabić konsolę? Nie sądzicie, że Nintendo chce zrobić konsolę porównywalną z PS3 i z Xboxem bo no Takie prostu plotki chodziły. To znaczy, oni zapowiedzieli, że chcą wrócić do tak zwanego hardkoru i do tych graczy, których nieco porzucili, wydając to no tak, pytanie, pytanie, czy hardkorowe wiąże się z nie, nie. No ale to <laughs> chodzi o deweloperów third party, tak, którzy by mogli łatwo przeportować gry na taką konsolę i wtedy by się pojawiły te tytuły. Ale to chciałbyś porty z PS3 i Xboxa zobaczyć to, na... Ja to tam może nie interesuje, ale na pewno by powiększyli bazę użytkowników, nie? Aż ja, ja jeżeli już o grach mowa, to nie liczę. To liczę przede wszystkim na to, że, że będzie to, co jest zawsze na konsolach Nintendo, czyli Mario, Metroid, Kirby i inne te flagowe tytuły, plus jakieś gry od niezależnych deweloperów, pokroju GTA V od Rockstar, o którym przecież plotki też się pojawiały. Takie, które pokażą się tylko na następcy albo najpierw na Stemp a potem na... Uwaga, ja myślę, że to jest możliwe. O, o GTA, na konsolach Nintendo to już rozmawiają... ale jak GTA może ja Myślę, że to jest być, możliwe z tego znaczy, względu, z tego względu, o którym już powiedziałem, że oni zarobili bardzo dużo pieniędzy i z tym kapitałem mogą spokojnie nakłonić deweloperów do tworzenia gier na ich konsole właśnie. O jakim, o, jakim, o jakim rodzaju ekskluzywa myślicie? Czasowym oczywiście. Czasowym, no, tak. no, czasowym oczywiście, ale... A czasowym... dlaczego oczywiście? Ja nie widzę problemu, że na GTA 5 pojawiło się tylko... Ale słuchaj, ale... To, że mamy stereotyp, że GTA nie może pojawić się na... Nie o to na, chodzi, na Wii 2 jest, ta, jest tak samo jest tak samo bezsensowne, jak to, że mówią, że GTA to jest marka PlayStation. Słuchaj, oni... To by wydając tylko na jednej konsoli, na jednej platformie, mieliby jedną czwartą przychodu, jaką mogliby osiągnąć, wydając ją na wszystkie konsole. Jedną dziesiątą nawet, no. No nawet jedną dziesiątą. Okay, to nie zapłaci kilkaset milionów do dolarów. Do dodaj do, do, do tego to, ile Nintendo zapłaci za możliwość... Ale do, e, nie to, ma szansu na to, duże GTA tak na, na wyłączność... A wierze. poza tym Nintendo musiałoby na... tak zapłacić... Coś. Weźcie pod uwagę, że jeszcze na konsole widzą dodatki, z których też Rockstar będzie zarabiał i będą, będzie chciał mieć będzie chciał mieć sprzęt na Xboxie i na Playstation tak samo, no nie? Pieniądze to... są najważniejsze. Rockstar I... obec GTA liczy na miliardy wszystko... dolarów wpływu. Nintendo nie zapłaci... To tak naprawdę zależy od tego, jak bardzo podobne będzie, podobna będzie konsola Nintendo do, do Xboxa i do PS3. Tu nie chodzi tylko o grafikę, ale też o, wy, o wykorzystanie na przykład... O, i ten Wars też miał być robiony na DS-a, takie o, tutaj dotykowy ekran wykorzystamy i co na PSP wyszło jakoś. Ale się, ja się zgodzę, zadrałem, że właśnie Nintendo musi iść w jakąś innowację, w coś innego niż Xbox. Nie, nie może w samą moc i standardowy kontroler to no, to inwestować. To jest, to jest wiadomo, że tak, tak będzie. Oni pójdą i w to, i w to. Po roku wyjdzie stanie... nowy Xbox i właśnie zmiażdży właśnie i wszyscy zapomną o Nintendo. Jak on nie, ma, ale ten, nawet będzie gdyby... Będzie słabsze technologicznie. Jeżeli Nintendo teraz wypuści coś naprawdę innowacyjnego, coś, czego nie będzie mógł powielić żadny inny, inny producent konsoli, to nawet jeżeli wypuszczą teraz konsolę technicznie porównywalną do PS3 i do Xboxa, bo nie wierzę, że będzie słabsza, to po wypuszczeniu kolejnych iteracji konsol przez, przez MS i Sony yy, wcale ta technologia nie musi przeważyć. To znaczy, będziemy mieli może mocniejsze konsole od Sony i Microsoftu, ale yy, Wii 2 będzie zyskiwać na tym, że będzie po prostu innowacyjne. Będzie oferować eee, coś, czego konkurencja nie oferuje. Skoro, tak jak mówiliście, oni dużo kasy zarobili na Wii, to może dopracują technologię ruchową i zrobią twarz Microsoftowi Sony właśnie na polu kontrolerów ruchowych. W kwestii dokładności i będzie lepiej Ale, te, niż... Ale nie, mimo... nie, nie, To jest super... Ten ma praktycznie jeden do jednego działanie. No, to no, już... Wszystko się rozbija o to, na ile Nintendo jest, jest chętne zaryzykować w tym momencie, bo oni zawsze, przynajmniej ostat ostatnią ich praktyką było wydawać konsole, które zarabiały na siebie już tym, że się sprzedały, no nie, a nie jak Microsoft czy, no, no, no, czy Sony, gdzie, gdzie oni zarabiali dopiero kiedy kupiłeś piątą grę, no nie? I... No i tutaj może też płynąć hmm. na... Znak z 3DS, że 3DS był, znaczy jest cały czas bardzo drogi w porównaniu do DS-a przede wszystkim i możliwe, że Nintendo po prostu zmieniły swoją taktykę i teraz celuje w droższy sprzęt, ale tym samym chce wyprzedzić mocno konkurencję, chociaż jak 3DS no, pokazuje, to, to wcale nie jest takie oczywiste, no, bo no, te gry na 3DS, a PSP. na razie nie wyglądamy jakoś fantastycznie. O 3DS przegrywa z PSP, no to trochę jednak... Bo hej. na razie nie ma gier. A to nie jest taka innowacja gier jak gier, ds Czy to jest syndrom, który czasami mnie charakteryzował przez bardzo długi czas ps 3 no, ale tutaj już Zelda wychodzi za 17 dni, a sądy czekało 17 miesięcy z grami. Oj, wiesz co, jedna Zelda tutaj za bardzo nie czyni line tak naprawdę. kotle to jest Oj, starość, po... odżywany kotlet. Paper Mario, Mario Karta i Mario. Więc Mario, Mario Mario, Mario, Mario, Mario robi codzienne zakupy, Mario uczy się i <śmiech> Mario na spacerze, i... no ile można? No ale no, co ty masz do Mario? Super Mario Galaxy do... wyszło, bo... Do... Po... <śmiech> update, update, niedziałający sklep. <śmiech> Dla... <śmiech> dlatego to jest kolejna sprawa, że Nintendo powinno pokazać jakieś nowe IP albo wskazanie. Tak, ja ja nie rozumiem, to ja nie rozumiem tej potrzeby, szukają nowego IP od Nintendo. Mario Galaxy wyszło po tym, jak po 20 latach od rozpoczęcia bodaj marki Mario jako takiego i okazało się najlepszą grą w historii. Znaczy najlepiej oceniałem grą w historii. Ja, ja nie wiem, czemu, czemu chcecie zmieniać, zmieniać bohater? Bo są chodź, po prostu, chodź, którym się to nie podoba. Nowego od A, Nintendo. Ciągle ale gra, ale Piotr, mia... grałeś Super Mario Galaxy 1 albo 2? Yy, Przelotnie i jakoś tak mi nie podeszło za bardzo. A, no to już no to już kwestia klimatu, no to wiadomo. Ale to generalnie klimat Nintendo jest specyficzny i jeżeli komuś się nie podoba Mario to prawdopodobnie, że mu się nie spodoba ani Kirby, ani Metroid. No właśnie, gdyby I wprowadzili nową IP i gdyby wprowadzili nowe IP, no to byłaby szansa na do, dotarcie do tych klientów, którzy może nie są fanatykami Mario, ale chcieliby spróbować jakiejś nowej konsoli. Ja bym raczej na nowe IP nie liczył, bardziej bym tutaj widział taktykę taką, jak jest na 3 ds czyli odświeżanie starych marek, jak Kitty Karus na 3DS-ie, a na następny to... chociażby to... Pikmin trójka by się pojawił. Jeżeli nie ruszasz się, to stoisz w miejscu i srasz pod siebie i ta kupa główna pod, to po prostu pod tobą rośnie, no za przeproszenie, no może czas na coś nowego w końcu. I no co, dobra, ale i teraz mógł... będę mógł sobie Mariana po wąsach pomacać ewentualnie, no dajcie spokój. No mówisz to Jeżeli do firmy, nie... która sprzedała Gamecuba w ładnej, eleganckiej obudowie i z pilocikiem, no. A potem, a potem skleiła go dwa Gamecuby ta, taśmą i to było Wii, tak? Nie, to znaczy, ja na przykład bardzo lubię. Mm, jeżeli lubię już jakąś grę, to bardzo mi się podoba pomysł, żeby była rozwinięta w kolejnej części, bo lubię zostać z tymi samymi bohaterami w tym samym świecie i tak dalej. Ale to, czy nie uważacie, że to jest trochę przesada, żeby ciągnąć dwudziestoletnie marki tak, i nie wymyślić niczego nowego? To jest taka. Z znaczy, gram o... Nintendo jest taka różnica, że z reguły to nie są kontynuacje, ale różne gry co w tym samym uniwersum, i przez, przez hmm. to one się nie nudzą, że, że jak patrzymy na przykład Mario Galaxy, mieliśmy Mario Sunshine na Gamecube. A i porównamy to do Mario Galaxy na Wii, do jedynki czy do dwójki, to są dwie mocno różne gry. Mimo to są platformówki, mają tego samego bohatera. Podobne postacie, to, to świeżość pomiędzy tymi, tymi dwoma, dwoma grami jest uważalna. No to je, ja się zgadzam, chociaż nie grałem to na pewno z tego, co czytałem i widziałem, to są odmienne gry, ale czy ktoś po prostu, czy ktoś na, może na samą nazwę, na powiedzmy Mario, na samo imię Maria, może re reagować alergicznie i czy po prostu, gdyby ta podobną grę ubrać po prostu w przygody innego bohatera, to czy nie przyciągnęłoby to nowych klientów? To jest problem tego, że Mario to jest stereotypowo gierka dla małych dzieci, kolorowa oprawa graficzna, sam koncept, że skaczemy po grzybkach i walczymy z, z, ze smokiem Bowserem i generalnie dużo to jest to samo piękno, to jest to samo piękno, które nosi na sobie Ratchet. Nie oszukujmy się. O, Tylko, że właśnie problem polega na tym, że, że trzeba to lubić, tak? Ja na przykład raczeta naprawdę uwielbiam, a, a Mario mi kompletnie klankę? nie podchodzi. Ale Ratchet i Clank? No. Jakie piętno? Gierka. No, no, no, no, jest to gierka dla dzieci. No proszę cię, skaczesz futrzatym stworem z wielkimi uszami, który ma robota gadającego na plecach. No. Nigdy nie, nie, nie obiło mi się o uszy, że, że ktoś ma takie zdanie o tej serii gier. Ja bym powiedział, że jest bardziej celowana na stolatków. Ale to już zależy akurat. A no tak wracają czy... do, ja tak do E3, czy myślicie, że Microsoft i Sony coś zapowiedzą? Bo tak się na ja, tym ja, ja mogliśmy... znaczy, Zaraz, zaraz, bo ja tak chciałem zrobić ładne, płynne przejście i mi wszystko zepsuliście. No to, no już chyba czas naj, on, najwyższy, bo. No dobra, nie, no bo tak myślałem, że właśnie pociągniemy trochę temat hardware'u i, i co, i przejdziemy sobie teraz do tego, co pokażą ewentualnie inni. No bo nie oszukujmy się, że są te różne plotki dotyczące tego, że nowy Xbox Nowych trafił do deweloperów. Wczoraj tam człowiek odpowiedzialny za finanse w Sony powiedział, że są prace nad PS4. To do oczywista moment, akurat rzecz to, chyba, nie? No tak, no ale wiesz, ale po prostu do tej pory jakby nie było żadnego jasnego potwierdzenia, mimo że przesłanek już było od Groma, bo w styczniu bodajże Sony wykupiło od tożliby fabryki cela i kombinuje coś, żeby zrobić, żeby, znaczy, może znaczy kombinuje nad nową wersją cela, który będzie miał 32 rdzenie i mają zamiar to wsadzić do PS4 ewentualnie. No świetnie, programowanie będzie jeszcze prostsze. <śmiech> Skleić znaczy, trzy, on... trzy PS3 taśmą i wydać jako PS4. Coś na no. Na pewno i i Sony i Microsoft pracują nad kolejnymi konsolami od momentu startu tej poprzedniej. To jest raczej naturalne. Ale nie wydaje mi się, żeby teraz na targach mieli, yy, zobaczyli, zobaczyli, nie wydaje mi się, żebyśmy się zobaczyli teraz na targach albo Xboxa nowego, albo PS3. Z tego prostego względu, że zeszłym roku mieliśmy premierę i PlayStation Move i Kinecta, które założenia miały, miały przedłużyć żywotność konsol o kolejne 3 czy 4 lata. I teraz zabijanie na przykład w przypadku Microsoftu Kinecta który, którego firma funktowała mega dużą kasę, to, po prawie roku jedynie obecności na rynku jest bezsensowne, moim zdaniem. Ale zobacz, z drugiej strony mogliby zrobić kompatybilność Kinecta z, kolejną, z kolejnym Xboxem, nie? Prawda. Wtedy ulepszysz Kinecta, na przykład Kinecta 2.0 wydać, to by było spoko akurat. Ale wydaje mi się, że jednak Sony skupi się na swoim NGP, a Microsoft skupi się po prostu na grach, bo to jednak jest największy problem teraz dla Microsoftu. No właśnie ja tak nie wiem, bo tak patrząc na to, co oni mają ewentualnie przygotowane na E3, to prawdę powiedziawszy nie wygląda to wcale za dobrze. Ale to do gier jeszcze przejdziemy, nie? No, także a może inaczej, no to skoro, znaczy, ja bym, może inaczej, ja bym chciał, żeby Microsoft pokazał nowego Xboxa, Naprawdę bym chciał, bo nie tyle jestem zmęczony nową generacją, co po prostu jak już słyszę narzekania deweloperów, to, to troszkę mi się zaczyna po prostu robić smutno, że panowie, nie mają już mocy żadnej i tak dalej. Ale kwestia jest też taka, że po prostu fajnie byłoby zobaczyć już coś, co rzeczywiście no, walnie po twarzy, jeżeli chodzi o grafikę. No, bo niby jest tak, że to się nie liczy i tak dalej, że ważne są wartości te gameplayowe itp. Itd. Ale chciałby się jednak zobaczyć, żeby było w końcu 60 klatków, full HD i żeby to rzeczywiście biło w gały. Dla mnie to wygląda w przypadku Sony i Microsoft tak, że nie mają żadnego pomysłu na to, jak rozwinąć yy, pojęcie grania na konsolach. I czekają na Nintendo tak samo jak z naszej generacji, żeby Nintendo wymyśliło coś fajnego. I oni potem y, powielą pomysł Nintendo, włożą wr w to lepszy, lepszy sprzęt i wydą na rynek. Będą mieli nadzieję, że, że zachęcą klientów, tych, którzy nie kupili konsoli Nintendo, do tego, żeby kupili ich sprzęt. Z tego względu, że będzie y, po prostu mocniejszy niż, niż Nintendo, będzie oferować to samo w Ale wiesz, wielu osobom to funkcjonalności samo. Funkcjonalności co, co Wii 2. Wielu osób po prostu wystarczy sam fakt, że te konsole rzeczywiście będą mocniejsze i że będą miały gry, które będą lepiej wyglądały. Ja wiem, że mi to na przykład wystarczy, bo zakup muwa w mojej sytuacji po prostu bzdurą kompletną, bo już ta kulka już cała obrosła kurzem i nawet nie wiem na jaki kolor świeci, ale no jakoś tak nie powiem, żebym jak, jakoś mnie ciągnęło do Wii, do, tego, do tej innowacyjności, tych gier, które tam są. Ja się dobrze czuję na, na konsoli, na takiej na takich mam. Tylko, że przykład zeszłej no. generacji, już zeszłej generacji pokazał, że liczy się jednak innowacyjność. I mając do wyboru dwie mocne konsole, które nie oferują nic nowego, czyli Xboxa i PlayStation 3, a po drugiej stronie barykady Wii, które jest przestarzały technologicznie, ale oferuje coś zupełnie nowego. Ewidentnie widać, że trzeba zrobić innowacyjność. No to jest... Nie zaryzykowałbym stwierdzenia, że Wii oferuje... Znaczy może okej, okay, może faktycznie te kontrolery ruchu na samym początku to było coś nowego, ale problem polega na tym, że strasznie nam się powiększył rynek z tego względu, że Wii przyciągnęło ludzi do grania, takich ludzi, którzy wcześniej nie grali. I właśnie podejrzewam, no i że tu jest, dlatego... po, tu jest pogrzebany pies jeżeli chodzi o sprzedaż wysoko Wii, a hardcore stają przy swoich sprzętach. no, no, i, teraz no dlatego to... I Sony i Microsoft muszą patrzeć też na casuali, a casuale jak powiedziałeś, Piotrek szukają właśnie przede wszystkim twierdzości. Tak, ich ale nie, obchodzi, nie jest to tak ważny to rynek, rynek dla nich. Słuchaj, bo zobacz, większość ludzi, którzy kupiło Wii, pograło sobie w Wii Sports i wsadziło do szuflady i już więcej nie gra. Oni kupili po jedną, dwie gry, były badania. A przecież Microsoft i Sony, żeby zarabiać na swoich konsolach, potrzebują graczy takich, którzy będą kupować gry, bo oni na tym zarabiają. W związku z czym nie jest dla nich to aż tak opłacalne, żeby w stronę tych casuali całkowicie przejść. Znaczy, dlatego, dlatego generalnie trzeba znaleźć taki, taką sytuację, że, że wydajesz i gry dla hardcorossów i dla casuali, żeby po, połączyć te dwie grupy odbiorców w jedno i, i stworzyć taką konsolę, która będzie oferowała coś na dwóch biegunach różnych. Myślę, myślę, że, tym... myślę, że Xbox teraz w takiej sytuacji właśnie jest, tak samo PS w za sprawą kontrolerów ruchowych. Tylko muszą to jakoś pociągnąć dalej. A jeszcze w temacie kolejnych generacji grafiki, no niestety jeszcze poczekamy co najmniej trzy lata albo cztery, zanim pojawią się gry, które w pełni wykorzystają kolejną generację. Przecież jak wyszedł Xbox i PS3, to na początku były narzekania, że to nie jest duży skok jakościowy, że to jest generacja tam 2,5, że... PS2 jeszcze, jeszcze mogłoby dłużej pociągnąć i dopiero po dwóch latach od premiery pojawiły się gry, które faktycznie już były kolejną generacją. Dlatego tym bardziej, tym bardziej wątpię w sensowność wydawania po prostu mocniejszej konsoli niż poprzednia, dlatego że rozwój graficzny zdecydowanie, zdecydowanie się zwalnia. Mieliśmy już dosyć małą różnicę między PS2 a PS3 załóżmy, a będzie ona jeszcze mniejsza między PS3 a PS4. I teraz jak, jak pokaże się jak on gra na PS4 jakiemuś e, przedmiotnemu odbiorcy, no to on nie będzie tak zafascynowany tą konsolą, bo, bo jeżeli porówna sobie to co widzi na PS4 do PS3, to nie, nie zauważy dużej różnicy i za bardzo, za bardzo się to nie podekscytuje moim zdaniem. Wiadomo, trzeba... jakaś różnica będzie, bo technologia cały czas się rozwija. Widzimy to już na bcd ale żeby to było jakaś diametralna to myślę, że możemy, musimy jeszcze poczekać trochę. No bo trzeba wziąć pod uwagę, jakaś sytuacja w tej chwili na świecie i ten, ten mityczny kryzys podobno nas uderzył i ludzie są mniej skłonni do podejmowania ryzyka przy, przy zakupie nowego sprzętu, przy na, a przynajmniej tak ekskluzywnego jednak, luksusowego dobra, jakie są konsole. No dlatego, no dlatego właśnie, moim zdaniem, albo Nintendo, albo Sony, albo Microsoft muszą mieć coś takiego, to co po prostu, jak się na to spojrzy, to było takie ogromne wow, że będziesz chciał to kupić w chwili zobaczenia z Tak samo jak robił to 3DS na targach E3 w zeszłym roku. Ja ja mam, ja myślałem, że ludzie tak patrzyli, na patrzyli na prezentację 3DS-a, patrzyli na efekt 3D i mówili wow, tego jeszcze nie było, muszę to mieć. I nie, szan 3DS-a był ogromny. Tak samo myślę, na tak roz... tak samo ja myślę, to myślę że Kluczem do, do sukcesu którejkolwiek teraz tych stacjonarnych konsol jest to, żeby zaoferować coś, coś rewolucyjnego w, w kwestii konsol generalnie. No, ale wszyscy się tym podjarali, a teraz niektórzy ludzie wyłączają to 3D, bo chcą mieć płynniejszą grę i trochę lepiej wyglądającą. No to, to, to jest inna sprawa. No, no in, inna sprawa, to już jest zupełnie. Nie, no a ja powiem tak ze swojej strony, że by, byle by w następnej tej, tej, tej generacji konsol, czy to w PlayStation 4, czy, czy, czy nowego Xboxa było wygładzanie tych a krawędzi, bo to mnie naprawdę wkurza, jak są takie ząbki. No to ząbki. to jest kwestia ja tak, grafiki. I Tomek, masz sensownie. Czy jeżeli God, God of War 5 będzie miał wygładzanie krawędzi, to czy kupisz go dla, tylko dlatego, że ma wygładzanie krawędzi? Nie, chodzi ale nie o kupowanie, to chodzi. nie chodzi o kupowanie o to, to dla samego wygładzania. Tylko chodzi właśnie o to, jak ta gra wygląda, jak się czujesz w nie grając, bo jeżeli jest dużo rzeczy, które ci nie przeszkadzają, no to... A mnie najbardziej irytuje fizyka w grach w obecnej generacji. Uważam, że My... jest tak słaba i nie nadąża Dokładnie za rozwojem tak No i, i na to, jeżeli na przeciwników, na przeciwników, tak tak chodzi o rozwój centrum, tylko że problem polega na tym, że osoba, która nie zna się na, na, na konsolach i na grach ogólnie, jeżeli większe wrażenie na nie zrobi to, że, że ewidentnie różni się poziom grafiki, szczegółowości, detali na przykład, niż to, że, że jest ulepszona fizyka. To znaczy trudniej zauważyć różnice w fizyce, niż, niż różnice w szczegółowości yy, wykonywanych światów. No ale założenia które to... mają się zbliżać do rzeczywistości, no to oprócz grafiki, no to również fizyka musi na tym No tylko pytanie, jak to sprzedać dobrze. Komuś to się nie zna na tym. A ja jeszcze mogę dodać, że ja bym chciał krótsze czasy loadingów, bo mnie czasami to czekanie rozwala. Mogę sobie no ale poczytać? tak naprawdę wszystko, o czym ty mówimy, to jest naturalna ewolucja i w końcu musi do tego dojść, tak? No nie będzie prawda, nigdy ale... krótszych loadingów, bo zawsze będzie tak, że po prostu będzie o tyle ilość danych. Dokładnie. Znaczy, no tak, tak będzie w generacji, na przykład pierwsze gry mogą, jeżeli to wykorzystają, to będą krótkie, ale im, im kolejne gry będą coraz więcej wyciskać, no to właśnie będą coraz dłuższe te czasy ładowania. To PS3 może... ma krótsze czasy loadingów jak PS2, nieraz nawet dłuższe, nie? bo Blu-ray jest wolnym dyskiem, więc... Pytanie, co Microsoft zrobi z dyskiem właśnie, no bo DVD już ewidentnie jest stare, a przykład... Nie, Edward. jak oni teraz mi zapowiedzą mojego nie, na... Xboxa i powiedzą, że on dalej będzie korzystał z DVD, to ja padnę na plecy i nie wstanę, będę nie, się to śmiał to jest, przez to, to jest niemożliwe, to jest niemożliwe. Ja to myślę, że że bój, na, się, na pewno że... Blu-ray, już ja myślę, że... projekt ja że... kafe ja że... ma mieć Blu-ray, a co dopiero Xbox. No ja, ja, się, ja myślę, że Xbox powinien w Blu-ray i jeszcze chciałem dodać, że je, jeżeli miałbym się zakładać, to założyłbym się, że nie będzie w tym roku na E3 zaprezentowanych nowej, nowych konsol od, od Microsoftu i Sony, ale nie będę zaskoczony, jeżeli zostaną pokazane. No, to co, to chyba możemy się już darować tą sekcję hardware i przejść do... do ale tego, jeszcze, nie mówiliśmy, jeszcze nie mówiliśmy o NGP i, dot, i o 3DS-ie. A co tam gadać o 3 d 3 d jest na rynku, nie ma co o nim gadać. O NGP można tylko powiedzieć, że co, że wczoraj powiedzieli, że... Że jest duże. Raczej... Będzie no mało ramu, no to już mówiliśmy, no. Wolał tak I, ma, bo I można macać z tyłu po panelu. Właśnie, to jest idiotyczne, to macanie z tyłu. Ja wolał. tylko mam nadzieję, że najtrzy że że dowiemy się w końcu... O, o dacie premiery NGP i o cenie, cenie tej no konsoli. A to Sony powiedziały, że w Japonii jeszcze w tym roku... Ale chodzi mi o za... jakąś konkretną datę, konkretny dzień, dziękuję, który dziękuję, miesiąc. Myślę, że na to już no najwyższa no. pora jest. Z Grand Turismo 5 też podawali dużo dat <śmiech> Z PlayStation Network też. <śmiech> no to nie wiem, coś, ktoś chce jeszcze powiedzieć o NGP naprawdę? Myślałem, że już wszystko zostało powiedziane do tej pory. Mnie się, się wydaje, że w temacie sprzętu nie tyle samo E3 będzie będzie interesujące, co, to, co konsekwencje tego E3 i to, co będzie się po nim działo. Ruch, ruchy ze strony innych koncernów, jeżeli właśnie są, tu, po tym jak Nintendo zaprezentuje Project Cafe, to mogą być ciekawe. A poza tym jeszcze też wypadałoby napomknąć o tym, że chyba zgodnie z coroczną tradycją możemy się spodziewać obniżki cen. No hmm. a zwykle jest zapowiadana na E3. Ale czego PS3 czy Xboxa? I tego, i tego. No i zresztą Wii a. miał ostatnio obniżkę. Wii też miało właśnie mieć obniżkę. Ale to już ma obniżkę. No to, to mama w Stanach, to może będzie może w jedno. Europie W Europie może, nie? Oni teraz mogą to pewnie sprzedawać po 5 dolarów po I będą na tym zarabiali Biedące Kupuj już dzisiaj, specjalna edycja czer czerwono-czarna Dobra No tam, no w, tym, w, tym, w, tym, w tym sklepie W tym sklepie głównie zaopatruje się ich target Target, no nie? No tak, tak Szczynka krakowska, 5 zł <laughs> internet, internet, internet, internet. Mario paper, paper, paper, 99, 99 Najnowsza Zelda w zestawie banderszynka i konsola. My się śmialiśmy ostatnio, że PSP do, do, do płatków śniadaniowych niedługo będą dodawać. Czemu nie? Dobra, no co to co? To software teraz. Czyli gry. No, Czyli, gry. czyli to, co te sobie lubią najbardziej. Oczywiście. A ja tu ja... idą, po firmułemach porozmawiać. Ja tu co mam teraz posługuje? wspaniałą listę przygotowaną i, i zacznijmy, myślę, z grubej rury. No, zaraz... Mass Effect 3. Eee. Ja nie bardzo rozumiem o co chodzi z tymi dziwnymi, nieartykułowanymi dźwiękami, które wydajecie. To już nie poczułem uderzenia za bardzo. Mas, a Mass Effect 3, no i co z tym Mass efektem co tam pokażą? No mas efektów w końcu mają pokazać, tak? Mam nadzieję, że takie... nie, nie będę spoilować fabuły, zresztą mi tak może nie będę nawet oglądał, żeby nie ryzykować, że sobie coś popsuję. W z dwójki można było się naciąć, więc też podchodzę z rezerwą. <grym> no ale jak o, jak Pokażą, w ogóle, pokażą, będzie że... dobrze. No właśnie tak, tak nie wiem, ja się trochę boję o tą grę, prawdę powiedziawszy, że, że w związku z tym, że Bioware coś ostatnio kombinuje trochę pod górkę, nie widzisz jaką cholerę, to wyjdzie z tego kupa po prostu, jeśli bojasz to powiedzieć, no ale mimo wszystko. Wie, wiecie co, tym bardziej, że Bioware poniekąd dostał po dupie od Wiedźmina, który w oczach fanów gatunku jest teraz uznawany za króla, a Dragon Age jest jeszcze bardziej jechany z błotem. No dobra, to, ale mówimy Korone o masterfekcie, w... który jednak w drugiej części poszedł. Przejdę do tego, że BioWare musi się chyba jeszcze bardziej postawiać, bo poprzeczka w gatunku RPG została postawiona wysoko, mimo że to są inne, inne settingi, to jest science fiction, to jest fantazja, ale mimo wszystko. No tak, ale mówię, Master Effect jednak może się trochę jeszcze bardziej odciąć w trzeciej części od tego nurtu RPGowego. Nie? Nie, ja myślę, że nie da się jeszcze bardziej niż w dwójce, to by się stał czystą strzelanką wtedy. Czystą strzelanką. i Strzelanką z dialogami. Ja myślę, że oni, wy... mam nadzieję przynajmniej, że oni wyniosą naukę z tego, z komentarzy, jakie na internecie pojawiły się po premierze drugiej części i Mass Effect 3 ma być szans... szansę najlepiej cenioną, być najlepiej cenioną grą w tej generacji. Znaczy wiesz, ja nie wiem, czy oni wyniosą naukę jakukolwiek z tego, skoro publika zaczęła klaskać po prostu, jak się Mass Effect 2 pojawił i jest pełno perfect scorów. Ale No to znaczy no ile recenzji tak naprawdę zjechało tą grę? Jaki jest rating Ale, ale ja, się, jest ja, też się, ja też się zgodzę z tymi ocenami, tylko że ja bym, nie, nie żebym się czepiał do tego, że Mass Effect 2 nie ma takich elementów w RPG, to mi raczej nie tylko że już w trójce nie chciałbym tego samego schematu widzieć. Znaczy, znaczy jednak coś ci chyba nie pasuje, bo tak jak mówisz, że jak ci się mechanika gry podoba, jak na przykład w Assassin's Creed, no to ci nie przeszkadza, że jest taka sama, a jednak Mass Effect 3 chcesz inne niż dwójkę. No. No, czyli jednak... no, to, to różnie bywa, niektóre niektórych. Ja powiem otwarcie: no ja chcę, bójką, ja, ja chcę trójkę mieć taką jak jedynkę, tylko że trochę bardziej epicką. Znaczy, no, ja bym chciał, żeby połączyć najlepsze elementy jedynki i dwójki, to by było. Ty się... nie grałeś w jedynkę. Słucham? No Nie grałeś w jedynkę. Jak to, nie grałem w jedynkę? O Jezu, no się... a nie, to asasina nie grałeś, sorry, okej. Okay. Tak. Ale grałeś tylko raz, to się nie liczy. Tylko raz? Ma jedynkę, grałem tylko raz. To się nie liczy, to tak jakbyś nie grał. Eee, no, dobra. Znaczy chciałem jeszcze powiedzieć, że no, no są gry, które Robercie graży częściej, po prostu możesz je w nie zagrywać po dziesiątki razy, a są gry, które ra raz ci wystarczy przejść. No i Mass Effect jest dla mnie taką grą, która wystarczy mi raz przejść, a Azazin ma taką... Znaczy, no bo to in inne podejście po prostu, Mass Effect jest silny fabularnie i przechodzisz, żeby na przykład inną opcję dialogową wybrać po podaży nieco inną ścieżką, a walka, mechanika sama w sobie nie sprawia takiej przyjemności jak w Halo czy w Girsach że możesz jechać w kółku kampanie cztery razy pod rząd. I <grym> no wazę, wazę, wazę z nie, no bo muszę to sklaryfikować, że z np. mechanika jest, mimo, że gra jest fabularnie dobra, to tam się gra dla mechaniki i dla skakania po dachach. No i tego skakania po dachach mi brakuje. No i niech ulepszą chciałbym te interakcje go, z drużyną, chciałbym, prawda? Chciałbym go jeszcze więcej, no to dużo jest do ulepszenia. Więcej seksu. Dziękuję. O, no zdecydowanie. Ja chciałem być infantylny na siła. Czemu ehm, Dobra. To, to co, to może teraz Need for Speed The Run również Pio. w jej. coś mnie interesuje? Nie Next. no, ja tam mi się interesuje. Przynajmniej to jest studio Black Box, a nie y, Criterion. Tak, to powiedzmy. są ludzie, którzy zrobili Most Wanted i ja ich lubię. No, Jadl no, wygląda tak... pierwszego i drugiego. No, no i tak i patrząc... gad... przy Ale tak patrząc ogólnie na ten koncept, to nie do końca wiem, co z tego wyjdzie, bo gra, która tak naprawdę ma opowiadać o jakimś wyścigu przez stałe Stany Zjednoczone, mają być autentyczne miasta, nie wiadomo, czy jest tuning, wiadomo, że jest policja, a z drugiej strony wszystko to stoi na silniku strzelanki. I no, właśnie boję no się na rezultatu. Na jakim silniku? Na, jakim silniku? na by by 2 2.0. Czyli destrukcja Także... porządna. Ciekawy jestem, co z tego wyjdzie, zobaczymy. I mhm. właśnie, no tak jakoś Mogliby zrobić burnouta na tym silniku. Może bardziej by pasowało. Eee, dobra, to co, next? Tak, tak. szybko sobie przeskoczyłem po łebkach. Battlefield 3. No teraz wszyscy fanboje na internecie krzyczą, że Battlefield 3 zjedzie Modern Warfare, a nie zbliży się nawet ułamkiem do, do, do tego, co się... W, w ilu kopiach się Modern Warfare A Ale to nie liczy się kopie. Jest fajna gra, to może się nawet sprzedać w zeru kopiach. Ważne, że jest fajna, nie? Czy Battlefield 3 no teraz ma być silny fabularnie podobno, po, po, ale mnie się wydaje, że będzie kopiował wzorce od innych efektownych strzelanek, jeżeli chodzi o single player. Ja się boję tego, jak ta gra będzie wyglądała na konsolach, bo póki co widzieliśmy te wspaniałe gameplay, które powodują, że wszyscy po prostu siedzą i mają ciasno w portkach. A z drugiej strony, samo, samo, sam, sam ten, sam Dice się przyznał przecież, że te gameplaye były, były kręcone na komputerze, który był zbudowany specjalnie pod tą grę. To będzie wyglądał tak, jak nieco lepiej od Bad Company 2. To na, o to się mogę założyć. No ale to jest trochę strzał marketingowy, nie? Wszyscy się najerali, głównie na konsolowcy, bo więcej gier się sprzedaje na konsole. A tu nagle się okaże, że to jest Bad Company 2 podrasowane, nie? No, no ale, ale przecież, który, które gry tak nie są promowane? No nie wiem, na przykład Rage, który jest pokazywany, do tego dojdziemy, no ale on jednak ma trailery i twórcy mówią, że będzie wyglądać tak samo, nie? Na znaczy konsolach. nie, no były gameplay z konsol, to już widziałem, to nie wygląda on tak, tak źle. Powiedziałem nawet, że fajnie, tylko momentami niestety są problemy z teksturami, no ale to jest chyba norma już tak naprawdę. Ale tak w Battlefieldzie też nie chodzi o grafikę, ale ma być ten multiplayer. Ciekawe, o ile rozwiną go To <śmiech> Bad Company. Znaczy może tak, o ile wrócą do rozwinięcia z dwójki, bo Bad Company seria to było jednak troszkę uwstecznienie w stosunku do tych pierwszych Battlefieldów jeszcze z czasów pecetowych. Taki spin off ale trochę na... Czekacie na Battlefielda dla multi czy dla singla? Ja dla singla. Ja w ogóle nie. Bo ja, bo ja wysunę taką, taką odważną tezę dosyć, że, że single właściwie w Battlefieldzie się nie będzie liczył. Znaczy on może być fajny, może być efektowny, ale taki dodatek będzie raczej. A raczej ja tak, wtedy tak. Jak, za przeproszeniem się jak gdzieś... w kurwie. No ja nie wiem. Ale ja kurczę... taki był zamysł tutaj serii od samego początku. Ja kurczę grałem Battlefield w Battlefielda był... nawet Company 2 do dzisiaj, a jakbym mnie ktoś się spytał co tam było w tej kampanii, to ja już nie pamiętam po prostu. No właśnie, bo Wit to jest od zawsze gra multi, multiplayerowa I na, jeżeli mieliśmy w Bad Company dwójce ten single, on był nawet też fajny. Całkiem, całkiem rajcownie całkiem się grało, to on trwał 4 czy tam 5 godzin i, i po jak... nie było sensu w ogóle na niego wracać. Może być sytuacja jak z Call of Duty teraz mamy, że też są tryby single player, które znaczy jeden tryb single player, który jest promowany na zwiastunach na materiałach, o multi się właściwie w ogóle nie mówi, a tak naprawdę o osi gry stanowi multiplayer, a nie single player. Taką grę łatwiej rozreklamować, nie? Trudno puszczać gameplay. Ale ty to znaczy, mówić o MW3, to dopiero pojawiły się pierwsze rzeczy, nie? Nie, no to... mówię generalnie o Black Opsach, mówię o Modern Warfare 2 i 1. No, łatwiej Te, na sprzedaż Też tam była grę, kampania, nie? ale ona trwała przecież 4-5 godzin, mimo że była... No, ca... 6, 6 godzin można było... Ale zobaczcie, sobie. są gameplaye wypuszczone do sieci, to które są ciekawsze? Te z singla, gdzie jest jakaś epicka kampania, czy jak się strzelają w multiku i opisze plus 50 za kila, nie? A, a, no właśnie... Łatwiej sprzedać gry. Ja powiem tak, tak, że niezależnie od tego, jak fajnie by Battlefield trójka wyglądał, to jeżeli dostanę znowu kampanię pięciogodzinną, do której nie, będę, nie będzie sensu wracać, to nie kupię tej gry po prostu. No ale to trzeba to trzeba. nie sobie... jestem takim multiplayerowym i, i nie będę się męczył w multi, bo no to... po prostu multi nie lubię. Przecież poprzednie Battlefieldy miały tylko prowizoryczny single bez fabuły, w którym walczyłeś z botami i tyle. No Więc dlatego się boję, seria... że to może być trochę pułapka, marty. No, no ale to, jak nie jesteś graczem to bo teraz, ja teraz wyrasta. Powiedzieć... A teraz no. wyradza, taki wizerunek wyrasta, że Battlefield trójka to jest gra do single playera. A to nie jest Tylko, prawda. I oni chcą po prostu pozyskać tych graczy, takich jak ty, no, którzy interesuje ich single. Tylko, i może, że że osoby, które się nie zainteresują tym i zobaczą w telewizji reklamę. W której, w której jest milion sto tysięcy wybuchów i, i, i to naprawdę fajnie wygląda, kupią grę, to przejdą, przejdą tą pięciogodzinną kampanię nie, nie pograją w multi, to się I... mocno zawiodą. No ale jak znasz się trochę na, na, na branży, siedzisz w grach od jakiegoś czasu, to wiesz, że Battlefield jest serią gier o multiplayerze o no multi okay. traktujących przede wszystkim. O, o osobach, osobach, które z grami, grami się nie interesują. No to a to wydaje jest, mi się, że tak samo jest, jak pod remover dwójką się, na przykład. To jest wina, że się łapią na reklamy, a no. nie... Nie, nie szukałem informacji przed zakupem. A moim zdaniem to jest no to chyba dobre, tak? Bo Battlefield seria, seria, która była typowo multiplayerowa, chcę spróbować też, no czy y, chcę wzmocnić ten akcent na singla z każdą kolejną częścią coraz bardziej. No i dzięki temu będzie więcej tej zawartości mimo wszystko, bo to multi tak czy siak by było, prawda? Ale dostajemy chociaż tego singla, taki by on nie był, no to i coś zawsze dodatkowego jest. No No i tak no, Zobaczymy, mam nadzieję, że... mam ja ja nadzieję, że multi... Mam nadzieję, że więcej niż 3 godziny będzie trwał chociaż ten Battlefield trójka. Yeah. Dobra, już no. piaczko, możesz dalej przechodzić. Okej, okay, do kolejna gra od jej w takim razie. Oh Jak yeah. już się złożyło, że o nich mówimy na samym początku. Alice, Madness this? Returns. Yes, yes, Alicja powraca. Chcę zobaczyć. Po prostu This is Madness. Ale to nie będzie jakaś, jakaś głośna gra na targach, przecież ona premieruje premierę <coughs> czerwca, czyli tydzień po, po zakończeniu mm -hmm. targów. Mm -hmm. Ale już pojawiła się ten temat, się... Problematyczna problematyczna, ma... to ja tak, że nie będzie żadna ekscytująca gra. No nie wiem, czy nie będzie ekscytująca. Moim zdaniem to będzie naprawdę bardzo solidny tytuł do grania. A po prostu... Znaczy nie, typu... mówię, mówię o tym w kontekście tego prezentacji na E3 po prostu. A, w tym sensie tylko nie, ale właśnie abstraje, jej, a... jej potwierdziło, że na pewno ją przyciągnie, to się liczy i może w końcu zobaczymy jakieś te same gameplaye, bo póki co są takie urywki tylko z walki. A chciałem zobaczyć w ogóle, jak ta gra będzie wyglądała, bo ostatnio mi tak jakoś na nią wzięło, że no to, to może być dobry tytuł rzeczywiście. A gra, grałeś, tak grałeś pierwszą część? No właśnie, gram. No, świetna gra. I co ja chciałem powiedzieć, że im przynajmniej z mojej strony, że im bardziej Alicja yy, ta najnowsza byłaby fajna, im, im lepsza gra to będzie, tym mniej osób ją kupi, bo to jest dość niszowa produkcja, muszę, muszę powiedzieć. To jest dość specyficzna gra, która nie każdemu może się spodobać, bo ona jest bardzo silna klimatem i tego szaleństwa wa walka jest też dość specyficzna i cała atmosfera tej gry. Ja się boję, że tej, że tej gry nikt nie kupi. Ale wiesz co, to nie ja ma znaczenia taka jest prawda. prawda. Taka jest prawda, że to nie ma znaczenia, bo, bo główny twórca gry, czyli Amerykan, American Magi i jego Studios zapowiedzieli, że po skończeniu prac nad Madness Sweeters oni przysiadają się na jakieś gierki na Facebooka, no, no. gdzie będą mogli sobie nie zrobić kasę, więc bez względu na to, jak się sprzeda Madness Sweeters, to oni i tak, i tak sobie odrobią to na, na Facebooku. Znaczy, ja, ja się strasznie cieszę, że Malicja ma tak czy inaczej powraca, bo nie sądziłem... No to jest, że... jest dosyć ryzykowny krok, nie? Trzeba przyznać. Mm -hmm. no, to to fatalnie sprzedaży to... jedynki. Czy ja bym fatalny? Ona się sprzedała w przynajmniej miliony egzemplarzy. No. Oh. A, a, albo nawet półtorej. Ona nie sprzedała się tak. Może, może, na może ona dopiero później, po, po miesiącach się sprzedała za tą... Ale twórcy mniej z tego z kolei też no właśnie, do, no, do, do, dostali dobrze, z tej tak sprzedaży. Nas... No, bo co będzie, ja to pewnie wypożyczę albo kupię w dniu premiery i recenzja będzie w ciągu tygodnia. No. Odważna deklaracja. Może jakieś zapowiedzi. <śmiech> no już to mówię. Trzeba zareklamować, że będzie u nas jakiś content na stronie oprócz nagry. <śmiech> w końcu... No naprawdę nie mogę, się, nie mogę się tej gry doczekać. Pierwsza Alicja zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Z, gra niezwykła. No dobra, no to, to teraz wkraczamy sobie dalej w dziedzinie EA, ale wkraczamy na nieznane wody, że tak to ujmę. Otóż nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, że jest jakaś kolaboracja pomiędzy EA a Insomniac Games, bo oni się zdaje, że właśnie poszli pod te skrzydła i mm -hmm. podobno mają coś pokazać. Multiplatformowego, tak? Multiplatformowego, właśnie robionego na PS3 i na, na, na Xboxa. Ale, jakoś, tak mnie najbardziej zastanawia, właśnie co to może być, bo Insomniak mi się kojarzy. No, wiadomo, Resistance i, i oczywiście, to oczywiście. Jeszcze Jackie Dexter, Dexter jest, ale, no tak, to, tak, jest, ale to, to jest To, że... to jest, też należy do Sony, a, a, nie? To właśnie o to chodzi. A Spyro, Spyro the Dragon. A Spyro the Dragon. To jest, jest insomniak? Nie, to nie jest chyba insomniak. To jest, jest insomniak. To, to, to w mhm. takim razie to może być Spyro, bo Spyro jest multiplatformowy. No, ale to właśnie nie wiem, zobaczymy. Ale to wiesz, to ma być jakieś nowy IP, i nie wiem po prostu, czy co z tego wyjdzie, ale jestem ciekawy. Tak powiem. Bo jak Games jest jakby dla mnie taką gwarancją, że oni rzeczywiście coś dobrego zrobią. Poza tą ostatnią kupą, czyli raczecie dla czterech osób z obsługą MUWA, co znam jakimś absurdem konkretnym. Pozdrawiam, Konradzie, ale no właśnie, jestem ciekawy, tak. co to będzie. Ale ta gra jeszcze nie wyszła. Ale to się nazywa, raczej ten klank, wszyscy za czterech, czy jakoś tak? Nie, wszyscy jeden za, za czterech. O. All for One. All for One. Ale to polski tytuł to ma nawet. No, do, do mnie się dojdziemy. No tłumaczenie jeszcze dojdziemy, bo ja tutaj dzisiaj bombę mam zamiar zrzucić eee, i co, i tak naprawdę jeżeli chodzi o, chyba że ktoś jeszcze chce coś powiedzieć o tym nowym projekcie bo ja już chciałem przejść dalej no czekamy, czekamy okay, Może jest z... więcej? no to zostaje nam już tylko jedna ewentualność, to już od wydania ostatniego burnouta minęło sporo czasu, co prawda Kryterium długo need for speedem, ale ja głęboko wierzę, że w tym roku na 3 nie pokażę coś nowego, że będzie po prostu nowy burnout bo to już jest czas najwyższy, poza tym ostatnie, znaczy niby teraz ma się pojawić coś nowego, tak, ta pierdłuka na, na, na PlayStation Network i Xbox Live Arcade, ale to jakoś, nie wiem, nie nastraja mnie, zbyt pozytywnie panowie. Ja bym ja, ja, ja chyba wolał, że Criterion stworzył jakąś nową markę, bo ja się znudziłem burnoutem, strasznie. Ale co Criterion nowego może tak naprawdę stworzyć? Ja na to... były fajne, tylko te na PS2, kurczę, Paradise, moim zdaniem, był już beznadziejny. Naprawdę, ta mechanika... Nie, nie od znaczy, od Paradise był świetno, świetną grą, tylko że mnie bardzo szybko znudził, bo już grałem w dwie części na PSP i widziałem wszystko, po prostu, co ta seria ma do zaoferowania. Ile można auta rozstrzaskiwać? Najbardziej bandy, bandy. spieprzony patent to był to, że zawody, które przyszedłeś po przejściu kolejnego poziomu, na nowo się odkrywały. W związku no z czym to było sztuczne było... wydłużanie rozgrywki, nie oszukujmy się. To był tak beznadziejny patent, moim zdaniem, położył tę grę. Nie? No. Mi to nie przeszkodziło w nabiciu platyny, ale to już inna sprawa No, także czy ktoś z was ma coś jeszcze ciekawego od EA tutaj? To już koniec jest EA? To już jest koniec EA A Szczególnie... o SSX było? A właśnie SSX, mój Boże zapomniałem o SSX -ie. Napisałem go tutaj w ogóle No to co ciekawego macie do powiedzenia na temat SSX, ewentualnie. Bolałbym klasycznego, bez jakiejś tam fobuły i wydziwiania, no ale Matko Polska, interes. jak ty jesteś konserwatywny, to aż głowa zaczyna boleć. Jak jest SSX, to chcę grać w SX-a, no po ja prostu. Ja się stęskniłem za SSX-em i niezależnie od tego, co oni zrobią, to wiem, że to będzie fajna gra. Jeszcze w ogóle koncept wyskakiwania z dechą, z helikoptera i jeżdżenia po jakichś Stoka, gdzie pełni za tobą jest dla mnie po prostu tak porywający, że ja z miejsca do grę kupuję. Nie obchodzi mnie, jakie będzie miała recenzja, to muszę sam sprawdzić. Ja się w ogóle dziwię, że taka seria y, tyle czasu w ogóle nie było żadnej odsłony, nie? No wiesz, kryzys, tak. A ja chciałbym, żeby śnieg, śnieg spadł, że mógł swoją deskę wyciągnąć i poszusować. No to ja cierpię na to samo niestety, bo w tym roku znowu nie pojechałem nigdzie i tak boli mnie to trochę. Eee, także nie wiem, Jeśli co tak jakoś do tej pory, do tego co widziałem, te różne tam developer i tak dalej, to, to się całkiem fajnie klaruje i myślę, że ta gra będzie naprawdę co najmniej znośna. Tak to ujmę. Miejmy nadzieję, że fabułę będzie powiadasz się, Piotrze, po się pochlebnie na temat gry sportowej, a powinno być... Już, to nie jest do końca gra sportowa, tak? powiedział <laughs> <laughs> ja to nie jest FIFA. No właśnie, no, no bo FIFA 12. To jakieś zaskoczenie dla wszystkich, nie? Ma Będą zaktualizowane składy i być może twarz Rio Ferdinanda w końcu będzie miała wystarczającą ilość poligonów, żeby go rozpoznać. Next. To co, to już chyba koniec jej. Chyba, że ktoś Ale jeszcze jest, coś ma. Tak jak jeszcze wiem. jest jedna mocna pozycja. od ODA? ODA? No, Harry Potter i insygnia śmierci część Kurde, druga. jak znowu mi zaproszą dwóch rudych na scenę Tak jak było na Gamescomie Oni będą stali i nic nie robili A ich postacie i tak będą biegały na ekranie Bo to będzie prezentacja możliwości Kinecta Bo wyrzucę monitor przez okno Ja mam nadzieję, że będą większe różdżki Masz kompleks na punkcie własnej różdżki? <śmiech> czy... <śmiech> <śmiech> <śmiech> <śmiech> że, że, że gra w końcu będzie miała jaja, tak? Ja skończyłem na komnacie tajemnic Już dawno nie grałem żadnego Harry'ego Pottera ja, ja chyba też... że no, dużo nie straciłeś. Na pierwszym PlayStation grałeś? E, wtedy jeszcze tak, no. No, ja podobnie. Wtedy ta gra jeszcze miała magię. Ta, no, ta, seria. ta pierwsza część, Instytutni Śmierci, miała średnią ocenę, w granicę 40% chyba, więc, więc możemy liczyć na, na, na, na dobrą jakość tej... <grym> w sensie <grym> hit, na ja chcę, że seria swoje <grym> zarobiła. Seria swoje zarobiła i... Dobrze, że to już koniec. Ja już nie. Marka jest... jako taka to swoje już zarobiła tyle razy, że głowa boli. Ale swoją drogą ja teraz tak sobie, jak sobie myślę, ile potencjału leży w takiej grze, która, kurczę, w której główny bohater właśnie, już nie mówię tylko o poterze, ale właśnie ile można by stworzyć gier, w których jest magia, manipulowanie no to, to, co, co robi Sony ze swoim I... sorcery, przez które wykorzystuje mowa. Dla mnie to jest koncept ogólnie świetny. Jest... Idealnie pasujący pod mowa, bo wszyscy ma na no? no to czemu mnie nie zrobić taką grę, nie? Bo to mogłoby być genialne. Nawet idiotyczna kulka wtedy ma jakiś sens A jeszcze świeci im mruga na różowo Mamy jednak straszny brak odwagi U deweloperów dzisiaj Nie chcą ryzykować i... A mogliby popuścić wodze fantazji i znów Ja myślę, że deweloperzy może ich chcą Zmienić... Tylko, że wydawcy ich cały czas hamują no, no, no, no, w sumie, no, poprawiłeś mnie My źle to ująłem No Wiesz, ktoś sobie Baty sobie należą Może <głosy> swoje <głosy> różki Ludzie, ale jesteście w zafascynowani Dobra. Oh, wow. to co, to darujemy już sobie jej bo dalej no. nic ciekawego nie widać chyba jak ma pesetowca robimy, co? i będzie jeszcze The Sims 3 tak, The żeby The Old Republic wychodziło na konsole, to ja bym pewnie życie stracił ale nie wychodzi na konsolę, I więc życie nie nie stacą. w tym roku, tyle czasu już go robią już tyle kasy popowali, no są problemy raczej z tą produkcją No Jeszcze so. ostatnio widziałem jakieś półtora godzinny gameplay i mi to wcale nie zachwyciło Oglądajcie cały? Żartujesz sobie co? Nie, ja nie mam. Siedzi tam ktoś koło niego, nie mu da w twarz. To są Gwiezdne Wojny. To jest Star Wars. Żartuję. Ja nie czekam, ale będzie ciekawi, co z tą grą zrobił. Na ile ona będzie silna fabularnie przede wszystkim, bo twórcy mówili, że to ma być kotor 4 i 5 jednocześnie. Nie? A ma być wybory moralne i w ogóle. Tak. Dobra. okej. Okay. To teraz dla odmiany przejdziemy sobie do Microsoftu, który ma przepotężny line w postaci dwóch potwierdzonych gier. I, i mam nadzieję, że wiedź, Wiedźmina jako ekskluzji zapowiedzą na konsole w tym roku. A, won mnie jako ekskluzji, to ma wyjść na wszystko. Ach, Czasowe na ekskluzje raczej będzie, to już mówiliśmy. Czasowe, że... no. No, nie zdążą Dobra, chyba. No, w każdym razie na pierwszy ogień rzucamy sobie Forza Motorsport 4. Forze Motorsport 4. Yeah. Forze Motorsport 4 w przeciwnym trafem nie będzie Porsche, a będzie głównowarty rów. No mówiliśmy, że marka Need for, Speed, Need for Speed wykupiła niestety prawa do marki. Nie, to jest jakaś porażka po prostu. No, ja, ale jak tam, mówiłem, ja nie lubię na szorcie. Ja na ostatnim szorcie, tak jak mówię, ja Porschekami nie jeździłem w Forzy, więc... Zrzuca, co, co chwilę bączki się robi tymi Porschekami do dopisu. No Trzeba umieć jeździć silnik umieszczony z tyłu, to jest pewnego rodzaju zaleta, bo w zakrętach fajnie się tu trzyma momentami, jak się ma odpowiedni dostrojony spoiler i zawieszenie, ale no, to już trochę inna sprawa. Ja się A... tylko zastanawiam, jak to będzie z Kinectum w tej Forzie, czy to będzie tylko nie, dodatek No stylu, Będziesz mógł, że, sobie, będziesz mógł, mógł sobie poczokrać sobie Ferrari. Obdobaj, tak. poczokrać Ferrari. Żebyśmy nie mogli sobie samochód obejrzeć, wejść do niego i tak dalej, jak to było pokazane na jasłorocznym m 3 czy też to będziecie sprawdzać jako normalnie kierownica, w, w kierownica bez kierownicy? To jest tak, ja się to obawiam, jest tak... że jeżeli to będzie kierownica bez kierownicy, to to będzie ja, tak, ja tak nie precyzyjne, widzę jakoś, jak, jak próba ogolenia się kręglem po prostu. Dobra, Jay już pokazał, jakie to jest fantastyczne, tak? <śmiech> siadasz Ale i jedziesz, nie, tak? Ja nie sądzę, Ja, że ja nawet nie to... siadasz, właśnie, Ale idziesz nie sobie na hotbatę i wygrywasz. Ja bym tego nie oceniał po jednej grze dopiero. A, nie, ale koncept tak siedzenia na przykład, przed telewizorem z złożonymi tak... rękami jest dla mnie po prostu mega idiotyczny. Jak sobie wyobrażasz jeżdżenie w Fordzie za pomocą z własnych rąk? Poza tym, przepraszam bardzo, A jak zmienia się... No, właśnie nie, korzy nie korzysta się z rąk, jak się jeździ, nie? Nie, poważnie, jak się tak, zmienia jest, bieg jest, na biegów jest, no właśnie. No, może będziesz musiał zrobić ruch taki, wiesz, na dół i w prawo na przykład. Tak, ze swoim boskim sensorem działającym w rozdzielczości 320 240 będzie rozpoznawał, jak zmieniam biegi łopatkami za pomocą rąk. No, no to zastan się. Zastanawiam się, czy wobec tego, jak nawet ta funkcja używania samych rąk do jazdy, jak nie będzie jakaś fajna, albo w ogóle nie będzie wykorzystana ostatecznie, to co oprócz tego Oprócz jeszcze oglądania samochodów i. No, tak jak mówiłem, nie... no, siedzenie ruchu głowy, no to może jeszcze być. Te trochę za mało. Chociaż znowu Kinect nie jest w ogóle wymagany, prawda, żeby się dobrze jest bawić. To jest tylko better with Kinect, tak, no to. to no ja wiecie, jak będą, będzie, takie jak te... będą wyścigi w nosy, to jestem zainteresowany. Jak nie będą, to nie kupuję tego. Zmienne, zmienne warunki pogodowe też by się przydały. O, tak, tak, tak samo, no. Jakoś PGR4, Śnie... świetna Śnie... gra, która tyle lat temu wyszła, miała, nie? Fajne efekty. A, no. Właśnie, ale niestety w Forzie jest to zbyt duże, zbyt duże wyzwanie, tak samo jak w trójce zbyt dużym wyzwaniem dla twórców, było zrobienie aktywnych części aerodynamicznych. Co było 4 tak, na, na, na PS2. Jechanie Weyronem, dokładnie było po prostu. Który, bóle. Tak, no po prostu to jest wspaniałe, że normalnie jak, znaczy, no, wiesz, jak się ogląda to wszystko na filmach, to przecież jazda wejronem to jest coś jak piskiego, jak te spoilery się zaczynają rozsuwać, że to jedziesz i, i, i co, i gówno, za przeproszeniem. Ale w beznadziejnym test drive to jest. No, Także. Tak, Także, no nie wiem, mam nadzieję, że oni odrobili lekcję, ale tam z tego, co widziałem już na trailerach, to w Lexusie LFA bodajże się normalnie spoiler wysuwa, więc jest nadzieja, że to rzeczywiście coś z tym zrobili. No i Ferrari mają być najlepiej zrobione. Twórcy I kierów, mam że... też nadzieję, że zrobią coś z modelem jazdy, bo po prostu Gran Turismo 5 pod tym względem odłożyło Fordzę kompletnie na półkę i jeżeli oni nie odrobią tutaj na tym polu zadania, zadania domowego, to ta gra będzie po prostu nie skreślona. No, Forza trochę poszła w tym kierunku w stosunku do dwójki. No właśnie, bo to jakoś tak, jak pojeździłem sporo w GT5 i wróciłem do Forze, to się czułem tak, jakbym jeździł samochodem, który ma dwie cegły zamiast kół połączone cznurkiem. Kompletnie brak wyczucia samochodu. No, to co, jeszcze coś o forzie? Kto się czegoś spodziewa? Okej, okay, dobra, w porządku. To, to teraz drugi, wielki i ostatni hit Microsoftu, czyli Gears of War 3. 10 milionów sprzedanych egzemplarzy. Next, tak, już po prostu. Nie Dobra, chyba, okay. chyba, nie, chyba nie pokażą nic innego, czego byśmy już nie widzieli. Była beta. No będzie był... taka operacja, będzie fajny multik beta była, wszyscy wiedzą. No, sponsoring no, kampanii. Wiedzą, co mi się podoba, Dziękuję że. Epic przynajmniej nie robi skoku na kasę, tylko stara się, przynajmniej zapowiedział, że skończy całą historię Markusa, Phoenixa w trzeciej części, a ewentualne późniejsze gry, jakie wyjdą, to będą spin-offy spin albo po prostu inne gry z tego uniwersum, ale sama ta historia ma być podobnie jak i Mass Effect spięta. Ja bym się nie dziwił, gdyby Makro zapowiedział się swojej konferencji Gears Kinecta. A to jest prawie pewne. I... No. No tak, ale to będzie jakiś spin, prawdopodobnie nie. Będzie z piłą mechaniczną robił obiad. Wyczyść zbroję Markusowi. Albo um, podaj, nie wiem, coś tam kołowi będzie tak słowało. Po, słowa. czo, po czochraj czoch locusta. Nie o, będzie tego o, znaczka na Gearsach, całe szczęście. Better with Kinect. Ło ludzie, kochani. No, to no, to, to, kochani. I będzie... Wy, wyciąłbym sobie i skleję z powrotem tą okładkę. Bez tego napisu właśnie, pewnie. Dobra, myślę, że Girs można sobie darować. Teraz przechodzimy do pola spekulacji. Co oni na miłość boską mogą pokazać, żeby uratować tegoroczny line-up i komu tak pierdzi mikrofon? Poko e... pokazać Zumba Fitness 2? Nie, nie. Remake pierwszego, remake, remake pierwszego Halo. To, był, to byłby mocny punkt. Ja a, myślę, mikrofon, że... a mikrofon pierdzi Tomkowi. Który się nie się sobie pierdzi. Właśnie jest tam Tomasz? Tomaszu! Czy ci nie żal? No, mo może sobie poszedł? No to tak czy inaczej jak mówiłem, że remake pierwszego halo Tomek to... będzie nowy friendmił! A dobrze jeszcze nie ma. Speed. I myślę, że Microsoft potrzebuje jakiegoś nowego IP, jeżeli ta generacja ma jeszcze zdrowie. Ale nowy IP będzie, przecież będzie konny Kingdom, które było pokazane rok temu. A to, to, o, to, to od Krajteka ta gra? No Tak, no. ale to ma być y, pierwsza osoba z FPP jakieś na Kinecta, no to też może być. Nie zawsze Lukas Arts ma przyciągnąć swoje Star Warsy na Kinecta. Ten Central 2. Będzie więcej wygibasów i wreszcie dla dwóch graczy przed jednym kinectem. I Kinect Sports 2 to też rewelacja. No a wy ja mówisz, że w sumie, nic nie ma. Ja przy przy bardzo ucieszył, gdyby wyszedł Peter Molino i swoim łamanym akcentem powiedział, że ten, że dostaniemy Fable 4. Znaczy on coś prawdopodobnie pokaże w 90%. On już, zaczął, on już zaczął swoją przecież machiny marketingową, tą, której używa od samego początku istnienia serii Fable pod tytułem, że Fable, nowy Fable jest zajebiste, po czym dochodzi do premiery i on mówi, nie, nie, zapomnijcie o starym Fable'u, nowy to będzie ta rzeczywiście najlepsza gra na świecie, tam użyliśmy starej mechaniki, a teraz od niej odchodzimy to a jest prostu z rozrywki. Wszyscy, wszyscy znamy Piotrusia. Dlatego tak, co nie będzie... bardziej chodzimy, który po roku pracy stwierdził, że mój projekt jest do dupy, kasuje go, a nie po prostu stwierdził, że zrobię kolejny, który będzie jeszcze zajebistszy, nie? I po prostu swoim marketingiem zepsuł wszystkim granie w tą grę. Tak jak no. Piotruś z Fablem. Piotruś z Fablem to wiele rzeczy bo no, zresztą jak, popsuł. Jak, jak wspominałem, liczę na Wiedźminę jako czasowy ekskluzyw na Xboxie. Nie zdziwiłbym się, gdyby coś takiego nastąpiło. Ale wiecie co, jeszcze zostając w temacie pana Piotrusia, ja myślę, że całkiem fajną opcją by było i ty byłaby pierwsza tak naprawdę sensowna gra na Kinecta. Jak pojawi się Milo and Kate. Nie, żeby zrobili black and white nowy na Kinecta, bo faktycznie walęć śniaków po ryju o. własną ręką to byłoby mm. fajne. Tak. Molina nie wspomniał ostatnio, że chciał reaktywować jakąś ze, ze swoich wcześniejszych serii? Nie, nie kojarzę. Jeszcze za czasów ba Balfroga, który stworzył. Coś mi się wydaje, że Kiedyś się mówił, nie... że chciałby zrobić Black and White właśnie na Kinecta albo na jakiś inny kontroler ruchowy. No to, no ale na razie było nie ma możliwości. To było jakoś chyba rok czy dwa lata temu, więc możliwe, że to się mo to możliwość się otworzyła przed nim. Także ja bym ja bardzo chętnie zobaczył właśnie Beyond, no, to... ten Beyond mówię. E, znaczy... Black and White, trójka. To by było coś, no. Na, na I Kinect. co, kupiłbyś Kinecta? Ja tego Kinecta nie Wajca. powiedziałem, pożyczyłbym od Tamka. No. no, to Tomasza naprawdę chyba nie ma. No dobra, miejmy nadzieję, że się nagrywa. Eee, I co, to chyba koniec Microsoftu, chyba że ktoś z Was jeszcze ma jakieś koniec oczekiwania. Koniec no, no nie powiedziałem, że od razu koniec Microsoftu, jakoś jeszcze udźwigną kilka lat, Jeszcze właśnie Skype'a pokażę na Aha. Xboxie. Aha. O, o tak, będzie nowa aktualizacja dashboardu, oni się chyba starają gonić z tymi ak aktualizacjami. O i pewnie będzie mnóstwo pierdołowatych gier na Windows Phone 7. Tylko, że znowu prowadzi, będzie prowadził no, to konferencję... Konstytucje... Sami jesteś pierdołowaty. Mogą Sorry, być no, taka ciekawe. prawda. Mówię do Roberta. Kup sobie Androida. E, w każdym razie... A, ja mam... Gdzie masz mam... fajne gry na Windows Phone 7, wyś mi powiedz, no. no mogą być, jak przeportują arkadówki, no to może być całkiem ciekawe. Przeportować coś, co jest już na jednej platformie I wtedy inna aktywme, platforma będzie fajna Achievementy tam są to, to się w O no, matko no, ma, to to ja. <laughs> Dobra, to co wam Piotrze mówiłeś? Eee, nie pamiętam już co mówiłem A, to. że ten, że, że Microsoft chyba się stara Nicony z tymi swoimi update'ami No ostatni update jeszcze trwa Bo przez o, dwa tygodnie o. go rozsyłają nie, jeszcze nie Sony dostałem. jeszcze tego nie robiło. Może w jeszcze przypadku nie. Microsoftu oznacza to, że oni idą do przodu, nie? Tam dodają, powiedzmy, obsługę Kinecta, do, do, rozszerzają możliwości sklepu czy pojemność płyta. a w przypadku Sony to oznacza tylko nowe zabezpieczenia. Dobrze. konsolę, przekrzywają konsolę. To przy okazji. Um, to co, to teraz może przejdziemy sobie do Sony w takim razie. Ja nie wiem, czy oni w ogóle wstaną z, z pokłonów, z klęczków na tym e Największa premiera na E3 to PlayStation Store, zapowiadana. No, tak sądzę przynajmniej. Ale dobra, ale przejdźmy do line-upu Otóż, ja nie pamiętam, czy tak naprawdę To jakoś się tak dziwnie nie pokryje, że premiera Niesławnego Odbędzie się w tym samym czasie, kiedy właśnie będą targi E3 Bo to się zdaje, że 7 czerwca on chyba ma wyjść Ale Sony, Sony coś że ma coś pokazać I tak naprawdę, nie wiem, po jaką Nie, nie, nie. Infamous już nie będzie na E3 Na pewno, to jest potwierdzone No jak, przecież Sony potwierdziło, że będzie gdzie? Ale po, po co ma być gra, która już za chwilę wychodzi? Nie, po prostu będzie premiera i najwyżej będą boksy, że będzie można zagrać, ale na samej konferencji tej gry nie pokażą. Znaczy, mogą wspomnieć, że możecie już dzisiaj zagrać w Infemus, nie? No, A może Sucker to... punch, punch pokaże jakąś nową grę. No nie wiem, czy pokaże nową grę. W każdym razie podejrzewam, że padnie wspaniały komunikat, że o, tak wygląda nasz gameplay, który widzieliście już milion razy i możecie go sami sobie sprawdzić tam przy naszych budach i tyle. Tak no, to będzie. Tak już... Nic więcej chyba już nie ma do powiedzenia w temacie Infamous po prostu Zagrać tyle. Przepraszam w temacie niesławnego. No, no, no właśnie nie wiedziałem, ja, o czym ja, ja na ja na, szczęście, ja na szczęście będę musiał dostępną grę Infamous, nie, nie niesławnego. No nie ja ja Niestety będę musiał sobie kupić niesławnego. Dobrze, ale ja tak sobie myślę, że możemy śmiało założyć, że Sony skoro już raz przetłumaczyło tytuł, to będzie tłumaczyło je dalej, w związku z czym teraz pora na opór 3 gra czekaj, od... czekaj, Muszę nie... sobie o, Zresztą. to jest ten suchar, który się tak. uro... Naprawdę? Nie, nie może, suchar, nie suchar no. będzie jeszcze większy, suchar będzie za chwilę, ale to właśnie opór 3 i teraz panowie, czy ktoś z was czeka na opór 3? To matka. Musiałbym grać w poprzedniej części. No nie bądźcie tacy oporni. Opór 3. Ale się wysiliłeś, no dobra. No. Nie, w każdym razie, bo tak jak oglądałem sobie Gameplaye, koncept arty i tak dalej To tak raz zapowiada się naprawdę całkiem fajnie I będzie to po prostu kontynu... Jeżeli Znaczy może inaczej, wiadomo, że prostu Będzie po można po... grać be... bez oporów, mówisz Tak, właśnie o to chodzi Ale właśnie powracają, powracają niektóre patenty Z jedynki pod tytułem Weapon wheel mój kochany I będzie znowu przy sobie można targać Miliard po prostu, cała arsenał miliard broni I właśnie problem tu to... co? Fenomenalnie no fenomenalnie, bo to właśnie jest, jest fajna sprawa. Mam nadzieję, że powrócą tylko te broni, które były w jedynce pod tytułem splitter na przykład, który wystrzeliwuje sobie ścianę pocisków. Ale chyba I... w, multi... w multiplayerze ma być chyba zmniejszona ilość do... graczy, tak? którzy równocześnie mogą odbywać mecz, czy coś takiego. A Co tego ja nie wiem. To przez się... awarię PSN-u pewnie. Ale wielu graczy. to do doceni właśnie Multi w Resistance. To dosyć niedoceniona gra. Znaczy temat. nie, w Resistance dwójce był fajny w przeciwieństwie do Singla, bo Singel w dwójce po prostu był tak okropnie do dupy, że głowa bolała od tego wszystkiego. A to może zrobią mix, że fajniejszy Singel z jedynki, fajne multi z dwójki, wyjdzie całkiem fajna gra. Ja bym się nie obraził. Także czy ktoś z was czeka? Tomasz wiem, że czekał, ale jako, że Tomasza nie ma, no to, to, to sobie nie pogadamy. A tam się strzela z pistoletów na wodę, czy z czegoś konkretnego? Nie, z pistoletów na wodę to się strzela w Halo, natomiast w się są konkretne bronie, które mają wykop jakiś przynajmniej. Ja wiem, że mój, że mój brat na to czeka. Już Konrad nie czeka. <głos> Trudno. wtedy nie, ja ja nie czekam, jak się nie strzela z pistoletów na wodę. No to jest problem pewnego rodzaju Okej, okay, dobra. dobra Idąc dalej I tu jest właśnie ten, ten główny, wspaniały, przetłumaczony tytuł Otóż, moi mili państwo Na pewno przecież zobaczymy Nieomapowane trzy zdrada kaczora No nie Ojejku no. <ślesk> <ślesk> Wiem, że będzie podtekst polityczny i jest. Okazało się, że Drake to jest kaczor, więc no mamy zdradę kaczora. To się naprawdę tak nazywa? Tak. tak będzie na pudełku? Znaczy wiesz, nie mówię, że tak będzie, aczkolwiek no znając to, to że mamy na nie, no przecież będzie, przecież będzie oszustwo Drake'a. No właśnie, już potwierdzili dokładnie. No to oszustwo kaczora. Widziałem zapowiedź gdzieś tam, to pisało właśnie, że Uncharted 3 oszustwo Drake'a nieomapowane, trzy oszustwo kaczora. No, także czy ktoś z was w ogóle czeka na, czeka na tą grę? Może tak to ujma. Ja jeszcze nie zagrałem 1K2, ale pewnie... No, no to, ale to, ktoś to, tam mówił, to... że już jest zmęczony serią po dwóch częściach. Czy ja wiem, czy to można być zmęczonym. Czy będzie no tak Będzie będzie i dobrze się sprzedaje. Ja chyba najmo najmocniejsza gra z tych, z tegorocznego line-upu. Ja pre Pretendent do na gry roku. Inaczej jest szansa na to. Nie, Mi się po prostu wydaje, że to rzeczywiście da radę i, i z tego, co póki co wiedzieliśmy, to fizyka też w końcu nie kuleje jest naprawdę fajnie zrobiona, jeżeli chodzi o zniszczenia i tak dalej. No, no Tidok fajny developer, więc życzę im jak najlepiej. Tylko ciekawe, czy potem Uncharted będą kolejne części tworzyć, znaczy mają na NGP na pewno jedną stworzyć, czy, czy znowu stworzymy jakąś inną serię. No, podejrzewam, że będą po prostu odcinali kupony, niestety. No niestety Sony wprowadziło kilka marek świeżych, ale teraz to już nie są świeże, tylko kolejne części w przeciągu kilku lat, prawda? Niedawno wyszedł MotorStorm kolejny, no Literary Planet łupy. ma dwie części, Opór ma trzecią część, Uncharted ma trzecią część. Nie wiem, co tam jeszcze, Starhawk to też jest kontynuacja? Znaczy duchowy spadkobierca, tak, to nie jest bezpośrednio kontynuacja, jak przynajmniej oni powiedzieli. No i ja czekam na zapowiedź GT6, bo wypadałoby coś powiedzieć, skoro mamy czekać kolejne 7 albo 8 lat. A chciałbyś Dobrze, już... mieć trailer z napisem premiera 2015? O, ja nie zdziwiłbym nie. się. Nie zdziwiłbym się tak naprawdę. To byłoby chyba pierwsze 3 bez GT5, czy nie? Czy tak, to będzie pierwsze od dawna 3 bez Grand... Nie, chociaż nie, no w sumie sytuacja jest taka, że przecież Polifony długie nad jakimś tajemniczym projektem na NGP i trudno jest się domyślić, co innego może zrobić Polifony? Hmm. Czy to Może być w końcu tryb kariery, może udźwignął. Nie wiem, zobaczymy, co z tego wyjdzie wszystkiego. No... I coś jeszcze zostanie z eee, Coś jeszcze zostanie z no to zostają nam już tylko te rzeczy, które są tak naprawdę na NGP, czyli mamy właśnie Uncharted. W którym sobie będziemy mo mogli pomacać z tyłu, będzie po prostu epicko i zostaje nam Killzone, który będzie ludzkim FPS-em kieszonkowym. No jeszcze ale kolejne bo... targi, na których pokażą Twisted Metal. ale Jakoś na tą grę nie, nie czekam zdecydowanie. Ja właśnie jakoś też tak nie bardzo, bo mi się ona kompletnie od strony graficznej nie podoba. Trochę mi odpycha tu swoją oprawą. O, ja strasznie czekam na to, czy pokażą jeszcze kolejne gry, czy zapowiedzą. To, co na pewno razie zapowiedzieli na NGP, to mi się bardzo, bardzo podoba i Dobrze, dobrze rokuje na przyszłość tego systemu. A poza tym, jeżeli cokolwiek się pojawi takiego zaskakującego na konferencji tegorocznej E3 Sony, no to warto byłoby wspomnieć o agencie. O rockstar tym rockstarowym. Potwierdzone? Agent. Nie potwierdzone póki co, to jest spekulacja tylko, ale myślę, że warto by było w końcu uchylić rąbka tajemnicy, bo jeżeli oni on dubią już kiedy? Od, od kiedy tak naprawdę? Trzeci rok, no to coś... A no, no a to jeszcze dłubię rockstar donów, to ci od GTA, to oni co z GTA robić, to dłubią nad tym. A to jeszcze zaraz, ta, zaraz się tam do nich przejdę. To biegnij, biegnij. Tomasza zgadnij się, że będą na eszty. Mam nadzieję, że nie będzie tak jak z który tam był zapowiedziany, gdzieś tam się pojawiał w zapowiedziach, a potem potem zdaliśmy, że jest skasowany. No dobra, i to chyba było tyle na Sony, jeżeli chodzi o Sony, chyba że ktoś z was jeszcze na coś czeka od nich. Na sklep. Na obietnicę i przeprosiny, no to będzie zabawa. No Hirai, to będzie stał teraz trochę pochylony. Przez pięć godzin. Ja mam tylko nadzieję, że się pojawi Kevin Butler znowu. A pytanie, chcecie oglądać konferencję Sony pięciogodzinną. godzinną no? Ale Ta, to już zdemontowaliśmy jest... przed podcastem, że nie będzie pięciogodzinnej konferencji. To jest bujda. No dobrze, no Właśnie. ale... S S dobrze no was... Proszę, jeżeli, jeżeli czytaliście na jakimś portalu polskim czy nie polskim, że konferencja Sony na E3 tegoroczny będzie trwać 5 godzin, to jest to nieprawda. Ale I moment, a... Adrian, jest potwierdzonego źle Poprzednia roczna konferencja nie błaka jest specjalnie długa, czy mi się wydaje. No nie było, dlatego to też nie będzie. Tam trwało zostało... około dwóch godzin jakoś ja, tak, dwie, dwie, bo była długa, wyjątkowo, moment. ale nie była jakoś tak przerażająco długa, może w ten to sposób. Podejrzewam, że konferencja Sony będzie dłuższa od konferencji Microsoftu. Może będą na konferencji PSN naprawiać. Tak, czy jak będzie Excel i wspaniałe cyferki ze świata Sony. Tak, ile się sprzedało, ile jest kont na PlayStation Network, ta liczba już chyba do 100 milionów dobiła, bo wszyscy zakładali, że zobaczyć, czy rzeczywiście nie można się zalogować I tak Skoro... dalej. Skoro o psn nie mówimy i tak się śmiemy z psn no to liczę na to, że Kevin Butler się pojawi tak samo jak w zeszłym roku on pokazywał tę scenkę odnośnie wszyscy jesteśmy graczami, tak to się nazywało jakoś w odniesieniu no. do PSN w bodajże. To liczę na to, że Sony teraz wykorzysta go, żeby, żeby jakoś odwołać się do awarii PlayStation Network, Network w jakiś fajny sposób. No właśnie. Zdziwiło mnie to, że oni w ogóle batara nie wykorzystali po tym jak awaria nastąpiła, w ogóle żadnego filmu nie wypuścili, więc możliwe, że teraz przyjrzeli na uszy i, i w końcu my, my w coś z, z jego udziałem zrobią. Mnie w ogóle nie zdziwiło, że się nie pojawił, bo na dobrą sprawę to on ma takie żartobliwe teksty, a... To No za właśnie o to chodzi, żeby trochę atmosferę tak, rozluźnić. W takiej sytuacji za bardzo nie da się dobrze, dobrego żartu wymyślić. Trzeba nie, ja bym chciał zobaczyć, żeby, ja bym chciał, żeby nakręcili tą, taką, powiedzmy sobie szczerze, ekranizację tego komiksu, który Penny Arcade bodajże zrobiło, gdzie Kevin stoi z bezczelną miną i, i odpowiada na pytanie, why can't I play my games online z tekstem... Online, more like your line. Tak, like to jest genialne. To, jest, to, jest, to genialne. jest genialne. Dokładnie. Także chciałbym zobaczyć ekranizację, ekranizację tego i to Jak już jesteśmy nie. w temacie ekranizacji, to może jak powstał Social Network, to powstanie PlayStation Network film. <laughs> Co, e, przepraszam, nie, nie, nie będziesz miał 77 milionów kont bez gubienia danych wszystkich z nich? Jeśli takie będzie hasło? Ale nie wiem, no, pościgi, wybuchy. Będą, będzie na pewno pościg po, po, Arge, po Argentynie. Za tak, główną rolę pewnie zagra Matt Damon, opinię <laughs> Dwarafate w okularach biegający. I must get the data back right now. Brr, brr, brr. Tak to miejsce będzie wyglądało. Ale ja chciałbym <głos> widzieć film, normalnie widzieć film o tym, jak PlayStation Network został hakowany. Nie, Mówię, ja ja naprawdę co jest... na, na, na coś takiego poszczę, to byłby materiał, na świetny film. Ale byłoby wiesz, na takiej zasadzie, że jest ciemny ekran, pojawiają się takie, takie cyfry po prostu, takie ala la Matrix, po prostu się pojawiają, że tam Sony Pictures <głos> Present, jakiś taki pryszczaty nastolatek, I must hack the PSN. Kilka poprawy, <głos> wake up, cuz. Później się pojawia ten, później się pojawia z, na ekranie powiedzmy, kto. O, właśnie, nasz agent, agent Smith wspaniały, hugofalujący i mówi we have a breach. I później jest tam sekwencja wybuchu, pościgi i tak dalej. To by było genialne. No i seks, musi być seks. E, tylko kto z kim teraz? pozostaje pytanie. Dobra, zrobimy tak. Od zabezpieczeń będzie jak. Sony z użytkownikami, no a jak? Nie, nie nie nie, nie, nie, nie, to by Ktoś nie było fajne. Ale ziesz? możemy zrobić tak, że od zabezpieczeń będzie <laughs> powiedzmy Holly Berry, a agentem, który będzie coś tam śledził będzie, będzie kto o, może być Keira Knightley i będzie lesbiański seks lesbijski się znaczy będzie bosko dobra, to. troszkę odpłynęliśmy, tak to co, to teraz może przejdziemy sobie do różnych klocków tak zwanych bo już chyba, że nie, Tetrisa raczej nie będzie, bo ostatnio się pojawił ten remake w HD na Playstation Network co kosztuje 10 dolarów nie opowiesz wspaniałego line-upu Nintendo? Nie mam line Nintendo wypisanego więc jeżeli chcesz to mów No będzie nowa Zelda na Wii <grym>, Ale to śmiesznie brzmi, po prostu Co nowego w nowej Zeldzie? <grym>, A reszta to są jakieś popierdółki na 3 ds To oczekujecie w line-upie Nintendo skoro większość konferencji zostanie, zostanie zdominowa zdominowana przez nową konsolę? Na to oczywiste, na że na nie dowiemy się o w... nowych to... grach skoro, skoro konsola jeszcze nie została zapowiedziana. To... Najpierw Zelda, później na 3DS-a, a później kafe. No, prawdopodobnie. Nie tej możliwości nie ma. Zeldy muszą pokazać jakiś sycący gameplay. A jest, sycący się gameplay to się z Zelda. Oksymoron. Jesteś je osynawiający. E, e, ignoranty cebulaki. Ale ogóle, dobra, tak się śmiejemy, a w zeszłym roku wszyscy się nudzili na, ko na konferencjach Microsoftu i Sony, a to Nintendo się okazało. najbardziej. 5-gas na w, się... w sycący gameplay w Halo. Kto się nudził, to się nudził. Nie ja tylko ciekawi, czy Nintendo zapowie coś na Wii, może jak jakąś, jakąś mega mocną hiper. Tego Pandora jako stąd koniec stąd. życia. Czy... <gry> czy. skupią się już zupełnie na. na 3 nie, no on oni trzymają już... przecież. To Pandora Staro tam jeszcze mieli mi podobną. Ja to już wiek. wyszło, Pandora Staro już a. wyszło. Ale to była Japonia. No właśnie, no to pokażę małą angielską wersję, jeśli mieli tam 2 <gry>, gry na Wii nie pokazane. Nie, nie, ja, ja, ja, to jest okay. Kirby nowy? taki drugi, A na 3DS -a będzie Super Mario 3DS. Trochę słabo Cię słychać. No Mówię, że na, na 3DS będzie Super Mario 3DS. Było ci słychać, tylko słabo, nie musisz powtarzać. To Super no Mario, <laughs> Mario kart, no i to w zasadzie starczy, bo będzie grania na... Będzie atak Mario. Na no, Długi czas ja ja nadzieję, Po prostu że wezmę Zemno kogoś, Zeldę, kto będzie ale... udawał Mario Będzie miał wielkie wąsy, albo to się przebierze Może <śmiech> <śmiech> <śmiech> pokażemy Shadow no, Mozelda na 3DS-a no, no, no, Ja na ja, to bym nie liczył tak szybko Dopiero co Ocarina wychodzi Ocarina czasu? Przecież Phantom Hourglass to wyszedł ile po premierze DS-a? Też ładnie, że ładnie parę, parę Ale to lat. wiesz, zapowiedzą i gra się ze dwa lata, nie, nie muszą nawet pokazać żadnego gameplayu ani jest stuna na nim. nie nie, powiedzą, nie. Że... Tak, oni ukaże tylko powiedzą, go, że, że będzie i się... wszyscy będą wiedzieli, jak ta gra będzie wyglądała. O. No, jest dokładnie tak samo jak z Uncharted z Gran Turismo. Zresztą z Gran Turismo to na, na to trzeba czekać trochę. Mniej niż tak. Ale musiałeś a. się od, odciąć koniecznie. No. Jakieś... Nie, ale. Gato w crap albo coś innego. Ale... Ale generalnie konferencja Nintendo No 3 to jest jedna wielka niespodzianka. Chyba musimy wszyscy to przyznać. O ile wiemy wiemy tak dosyć... O ile nie jesteśmy takimi... Wiemy mniej więcej to pokaże Sony i Microsoft, o tyle w przypadku Nintendo nie wiemy nic. Taka jest prawda. Ciekawy jestem co będzie z tego, tego projektu kawa. No i zanosi się na to, że Nintendo znowu wygra. Rejector, Rejector, z GTA 5. A przepraszam, a co jest Vitality Sensorem? Ja tak czekam. Eee, z tego było... co... Z tego, co mówiły plotki na temat tej technologii optycznej, czyli wykorzystania dotyków w grach, to właśnie Vitality Sensor będzie brał udział w tym. Czyli, że zakładasz na palec ten sensor. Ale Vitality to miał ja chyba być na Wii jeszcze, nie? A to... No tak, ale jednak im się przedłużała produkcja widocznie, nie, nie wykorzystali pomysłu i teraz go przenoszą na kawę, na kawę prawdopodobnie. Do P Express do kawy. Może będą mieli podpisać umowę kawę z i z jakimś albo z sensorem. Sprawdź jak rośnie twoje tętno. W saszetki Nescafe gratis. Ostatnio czytałem, że, że pijcie kawę, wcale nie ponosi ciśnienia. Ja nie Naprawdę. piję kawy, więc nie wiem. Taka może, ciekawostka. Może trzymanie filiżanki w rękach podnosić. <gry> Dobra, to, to co, to teraz może już przejdziemy na te takie gry, które tam mają jakieś takie, nie, nie mają zbyt, może inaczej od, do wydawców, którzy nie mają wielu gier. O, tak przejdę i zaczniemy od 2 Games i, i wspaniałego Bioshock Infinity. No cóż, trailer wspaniałą stylistykę miał, na pewno mi się bardzo podobał. Nie, wiesz co, ja ci powiem, że jakoś tak nie jestem za dużym fanem Bioshocka, co prawda jedynkę przeszedłem, ale do, dwój do końca dwójki nigdy nie dotarłem, bo ta gra mi po prostu irytowała swoją monotonnością. Nie, no brakiem to pomysłu prawda. kompletnym. ale no to jednak pokazujesz... Infinite się zapowiada w trochę inny sposób i Ken Levine po prostu z jego wypowiedzi można było wnioskować, że ten człowiek ma głowę na karku i nowy Bioshock rzeczywiście będzie, no jest potencjalnym hitem nie oszukujmy się. Przede wszystkim fajnie, że nie ciągną kolejnych części tylko starają się zupełnie nowy świat inny uniwersum No ale wiesz, to takie bardzo... w ogóle było przecież założenie tego całego Bioshocka, że tak naprawdę każda część w innym świecie, tylko że ludzie tak się przystali do tego Rapture, że stwierdzili o Boże więcej tego zrobimy i będzie fajnie i nie do końca takim by to wyszło. O, przede wszystkim czekam na jakieś gameplaye, mam nadzieję. No było Ale, game -a. A już było dużo tego, chociaż. Ja, ja jestem z powrotem. jeszcze mówimy o bojeszoku. Tak. No ja czekam na, na tego Infinita właśnie. Może być bardzo dobra gra. Ja pograłem w bojeszoku jedynkę przez 15 minut i... Ogóle, znaczy, ja, miałem ogóle, podobnie, ja, miałem podobnie. ja miałem podobnie To jest jedna z największych gier w życiu, które za, właśnie zacząłem Bardzo się napaliłem, a nie skończyłem Ale mimo to sam pomysł I wiza kreatywna tego studia I Kevina, Kewa Lewina Jest bardzo dobrze rokująca Na przyszłość i tak myślę, że warto jednak się Zainteresować jego projektami no, może, może Infinite będzie trochę lepszy gameplayowo A artystycznie na pewno Wy miecie, bo będzie, tego, nieskończ... co... będzie nieskończenie dobry tak. O, ho, ho, ho. Oh. Nie, no ale tam, no ale już, kurczę, ta, ta, ta dziewczyna już mi, już mi sprzedaje tę grę, przyznam bez bicia. Która? Aha. Elizabeth. To patrzysz, ale to jest realna czy wirtualna? Co, co, skąd? <grym> mówimy, mówimy, o, mówimy o grze cały czas? A, nie. Czy nie? nie. Ja nie gustuję. Nie gustujesz w ładnych dziewczynach? Wirtualnych nie. Aha, dobrze. To, to, to, to, to, to, to, to, nie wiem, czy dobrze, no ale mniejsze o to. Coś ciebie Właśnie nie, nie wiem, właśnie, po, po, po co ty przy konsoli siedzisz? A, przepraszam, Nintendo. <ślad> <ślad> Bardzo pe, dobrze. Pe, pe, e... pe, pe, Peggy 5. Zrobiło mi się smutno, wiesz? PEGI 3, o, przepraszam. Dobrze. PEGI 3, no, zaczalałeś z tą piątką. Nie ma chyba Peggy 5. Oj, Wii Sports ma 7. O. Jest niebezpieczne. Je, Pokazuję Wii Sports z jednym Możesz mieć basebola, także. Niebezpieczeństwo. No dobra, to co, to myślę, że już, już dość tego wspomnianego. Ale gra, granie na Nintendo przytumia popęd seksualny, nie? O. No nie to za hało, jak widzisz tych wszystkich wysoko skaczących Spartan. <laughs> Albo giersy, nie? Tych umięśnionych mężczyzn. To ja już wolę w, na Nintendo grać. <słuch> No Jezus, jak to lubi. Dobra. No wiesz, no jeden lubi, o tutaj sobie pograć w baseball, a drugi woli to, o, czokrać. Markusak. <grymna> <grymna> <grymna> <grymna> Dlatego czekamy na Gears of War na Kinecta. To będzie prawdziwe spotkanie. Tak, prostu. A, a, a, dobra, to możemy sobie podarować Bajoshocka, czy jeszcze <grymna> chcemy pogadać. Serii, ale seria Gears of War właśnie... Robi się bardziej kobieca, bo w trójce już mamy grać dziewczynami. To. No bo w ten, no bo przecież za, za ten, za scenariusz odpowiada kobieta. W trójce. Ona, te, ona też w dwójce też e, odpowiada za scenariusz. Ja nie wiem, czy w, nie, w jedynce kto inny to był. Jedynka była najfajniejsza od tej pory, no to już inna sprawa. E, e, e, e, e, dobra, to teraz przejdźmy za jak dalej. Mamy tutaj dwie gry od, od Deep Silver, które jakoś tak nie kojarzy mi się za dobrze, ale tytuły, które mają wypluć, to są już... Ej, ej, ej, Piotrek, czekaj, czekaj, jeszcze jest tutaj i ma dużo gier. Co ma jeszcze tutaj? Jeszcze jest Darkness 2, XCOM o. i Duke Nukem Forever. Znaczy Duke Nukem to akurat nie zbyt ciekawa gra, bo też, wychodzi nie po też po wychodzi, ale jest XCOM i jest Dark, Dark, Darkness 2. To jest jeszcze jedna niepotwierdzona nie gra. gra. Jeszcze jest Pack of the Line, które było pokazywane na Gamescom i doszło rosnie nie było super. No właśnie, jednak te Dubai, i ta stylistyka, trochę rozgrywka w stylu Gears of War ciekawa. Mówcie, mówcie za tym, ja nic o tych grach nie wiem. Znaczy ja nie ja czekam co z tym XCOM-em pokażą, bo był gameplay ponad rok temu. i Pokazywali na... właśnie na E3 ostatnio i to był jeden raz, kiedy pokazywali. To I od tego czasu się... nic... Nie, nie. I od, od, od tego czasu nic nie pokazali. Ani gameplayu, ani żadnych informacji. Generalnie ta gra się zakopała pod ziemią. I teraz ma wyjść, wyjść spod tej ziemi i być może coś fajnego, z tego wyniki. Znaczy mi się podobał ten koncept XCOM-u jako FPS-a i, i stylistyka, mimo że ludzie narzekali na to, że to wygląda słabo. <śmiech> Chodzą plotki, że że twórcy pod wpływem tych negatywnych opinii zmienią trochę konstrukcję swojej gry, ale ja mam nadzieję, że jednak pozostaną przy tym starym pomyśle, bo mi się to podobało. Mm -hmm. Aha. Coś jeszcze? Ktoś czeka na Darkness 2? Ja musiałem um, bo... chyba tak naprawdę zagrać w tą grę tylko i wyłącznie dlatego, żeby usłyszeć znowu głos, yy, Boże, jaką się nazywał, Mike, jakiś tam każdy jest człowieka, który śpiewał Faith No More no, on ma fajny głos i bym zobaczyć zobaczył jeszcze raz po prostu jak on tam biega i mówi i tyle no, jakoś tak, znaczy może inaczej, koncept większej ilości macek jest fajny, tylko teraz rodzi się ten problem, że póki były dwie to było tak okej, okay, ale teraz będą cztery, Japończycy będą narzekali że to nie są ten takle, którymi można gwałcić dziewczynki i gra się tam nie sprzeda, także to takie wszystko będzie dziwne trochę jeszcze jest to shading, co? jeszcze jest to shading, o Jezus Maria Prince of Persia też był, no w sumie to była fajna tak, gra, ale w nie w końcu, końcu na, w końcu gra na podstawie komiksów. Ma komiks stworzony na potrzebę tego, żeby zrobić grę na jego podstawie. Okej. Okay. Albo coś w tym stylu. Dobra. Dobra, dalej. Dalej. No to teraz dalej mamy właśnie Deep Silver i, i dwie gry, gry od to A alfabetycznie? Przepraszam, że Nie, jakoś tak mam po prostu. Aha, dobra, dobra. Nie, I, i, i co? I mamy naszą polską produkcję, czyli Dead Island. <laughs> No w w właśnie to, dzisiaj okazał się 20-minutowy filmik. a w temacie 2K to jest nadal? Nie, to jest w Deep Silver. A, a. Dzisiaj e, pojawił się rozszerzony filmik, bo był już 10-minutowy gameplay. Teraz jest 20-minutowy. Jeśli trochę poprawią animację i detekcję tych uderzeń, to może być całkiem <coughs> fajna gra. Ale gdy wydają Ubisoft. To dziwne trochę. Bo tak tam nie ma własnego stanowiska. Na E3 jest rozdzielony pomiędzy wydawców, którzy sprawują pierwsze noting grami. To, to jest trochę smutno, że taki duży Mimo Wydaje, wszystko że developer... Ubisoft, lepiej, lepiej by, Ubisoft lepiej by rozreklamował tę grę niż Deep Silver, ale zobaczymy. No, chcieli mm. spróbować mm. czegoś nowego. Ja e, słyszałem wywiadu, oni twierdzą, że z tym e, miło im się współpracuje, ale chcą też spróbować coś innego, żeby... Czyli coś jest nie tak. Nie no, może mają jednak lepsze warunki umowy i tak dalej. Większą wolność twórczą. A chodzi o pieniądze jak No. I co, co z tym Dead więcej wiemy? Coś? No więcej wiemy tak, że to będzie wyspa, na której po prostu jest wspaniały taki tak, epidemia zombie, tak chodzimy, co zabijamy. Mają być właśnie różne elementy wplecione e, z, z, z Dead Rising, mają być elementy Left 4 Dead. także Mieją jednak ta walka wręcz budzi obawy, te, te, budzą obawy u mnie te wieści o walce wręcz, bo jak grałem chwilę w Condemned, jeżeli to ma być podobne do tego, to ja się będę strasznie nudził. A sam, sama koncepcja otwartego świata, pełnego zombiaków jest świetna, bo, bo border, jeżeli ma to podobne być do Borderlandsów, to z kolei w, dobro, w, w być. dobrą stronę ruch. Pa, bardziej, by by kooper, kooper, ko I to kooperacja, to prawda? kooperacja, prawda? Chciałbym, żeby jednak to była bardziej strzelanina chyba. Nie, no trzeba poczekać i zobaczyć, co z tego wyjdzie, bo póki co wygląda całkiem fajnie, ze względu właśnie na ten mix pomysłów. Może się okazać, że z tego mixu wyjdzie coś, co będzie no, nie, nawet nie tyle strawne, co będzie fajną grą, którą będziemy razem pograć, po jej, że jest z naszego wspaniałego kraju. To jest o ile tuż nie zablokuje wydania. Trailer Wszystkiego zrobił, się spodziewać. Trailer zrobił ogromne zamieszanie na całym świecie, a Techland jest, Techland jest tak zdolnym studiem, że powinni sobie poradzić z tą grą. Next! No to ty, next. Nie, no to właśnie się pytam was, czy next. Czy <śmiech> coś jeszcze chcecie gadać. Creed. Nie, teraz kolejna gra wydawana przez Deep Silver i myślę, że będzie to gra, która Ciebie na razie zainteresuje. Przynajmniej mnie ona zainteresowała dosyć mocno. A konkretnie chodzi o Reason 2 Dark Waters. Dlaczego ja bym zainteres zainteres zainteresować? zainteresować. Nie, nie lubię serii Gothic. Ale tutaj będzie o piratach. Pływaniu statkiem. E Okay. Póki co mamy tak naprawdę tylko pierwszy trailer który za wiele nie pokazuje, nie oszukujmy się, ponieważ jest to tak prawie na pewno render po prostu i tyle. Ale z racji, znaczy może inaczej, ja bardzo lubię Gotika, tak? I tutaj właśnie może być pies pogrzebany. Dlaczego? Ale to bardziej, bardziej akurat Resident 2, mi się wydaje, odpowiada w listy Fable niż, niż Gotika. Trochę odeszli od, od tej koncepcji, od Gotika i zbliżyli się do bardziej do, do tych klimatów takich bajkowych. Z tego co to widać na razie przynajmniej. No tak. A przynajmniej jeszcze tak napom napomknąć można, że właśnie hmm. do tego wróciły do nich prawa do Gotika. I nowy Gotik może będzie jakąś normalną grą w końcu. Nie to co Arkania, która. Gotik skończył się na, na dwójce. Sobie naprawdę silne wrażenie, ale nic poza tym. Dla mnie Gotik się na dwójce skończył. No to jest fakt akurat. W każdym razie Ryzen 2 ma w końcu zostać pokazany i będziemy właśnie być może wiedzieli coś więcej na temat samej gry, samej rozgrywki, jak będzie wyglądała ewolucja gameplayowa w stosunku do jedynki. No prawa graficzna przede wszystkim, jak to na miłość bosku będzie się prezentowało na konsolach, jak to będzie działało, bo wychodzi właśnie na wszystkie trzy platformy i wypadałoby, żeby no, gra jakoś dobrze się prezentowała. I o. Coś do dodania, coś do odjęcia? Nie za bardzo. Okej, okay. w takim razie uh, uh, mamy teraz Codemasters i Body Count. Uh, następny jest Warner Bros. <śled> i Batman Arkham City. Ten bodycant to wygląda fatalnie. Bodykan niestety może inaczej. Sam koncept był całkiem fajny, bo to miał być taki duchowy spadkobierca Blacka. A, już sobie przypominam, jeszcze przypominam. Drogo, ja upierdam i właśnie pieczę nad projektem. właśnie nad projektem przecież sprawował Stuart Black, który był. No, który odpowiedzialny... poszedł z City Interactive. Tak, ale właśnie też człowiek, który był odpowiedzialny za produkcję właśnie tego Black'a w tym Criterion. Moim zdaniem była to jedna z najlepszych strzelanek na tym, na konsolach poprzedniej generacji. I tak cały czas po cichu, co prawda, mam nadzieję, że oni zrobią kontynuację w postaci Black'a dwójki, której nie widać co prawda, póki są na horyzoncie I właśnie tak myślałem, że może to będzie spadkobierca, ale patrząc na to, co się dzieje z Body Countem, jak to wygląda, to tak, to nie rokuje najlepiej na przyszłości. Ależ to efemistycznie ująłeś. No niestety, tak to wygląda. Eee, więc możemy porzucić bodycounta, przynajmniej na jakiś czas, dopóki się nie okaże, że rzeczywiście jest czegoś warta i przechodzimy do Batmana Arkham City od Warner Bros. To w końcu ma, ma być sandbox, czy to nie ma być sandbox? Nie, nie ma wiem, co to ma być. Bo jak trochę nie przekombinują, tylko zrobią faktycznie jedynkę z trochę lepszym terenem, dodadzą, z większym, dodadzą trochę usprawnień w walce, więcej jakichś tam kombinacji. To nadal z... nie będę miał ochoty w to zagrać. Mi się Arkham, Arkham Asylum bardzo podobało i, też. i na final, Pima, to dla mnie to jest jeden z najlepszych gier w historii. Arkham, no. Arkham Asylum. Także jeżeli Arkham City <śmiech> będzie właśnie kontynuowało ten trend i podejmie jeszcze. Znaczy, może inaczej, wiadomo, że jest to na pewno tak, taki całkiem, całkiem. Znaczy, może inaczej, jest to obowiązkowa pozycja dla ludzi, którzy lubią Batmana, bo no na przykład wierność, Batman jest moim bohaterem, bohaterem koniksowym a ja nie odmawiam Arkham Ozylum do świetnego wykonania nie szanuję tę grę, ale nie zaskoczyła w moim przypadku, nie po kilku minutach ją odłożyłem, bo mnie znudziło ja szkoda, mi bo naprawdę ona z czasem ma... się rozkręca jest coraz lepsza akurat tak, sensie. zdecydowanie, poza tym jest, jest fantastycznie wykonana też i jeżeli właśnie ten sam poziom jakości zostanie zachowany, to do, do tego zostaną dorzucone te nowe patenty i więcej postaci z uniwersum Batmana takie na przykład Catwoman, z którym mam nadzieję, że będzie można wejść w jakąś fajną interakcję to właśnie gra naprawdę bardzo no to, konkretna to, to mogłoby uratować tę grę w moich oczach jakby się dało grać katumer właśnie w kooperacji. No, były jakieś plotki, że właśnie koop będzie na tej zasadzie ale to. więc czekamy, mam nadzieję, że na targach pokażą coś nie. nowego na ten temat zobaczymy Jed jedna z lepszych gier raczej na E3 nie, no, jeżeli, jeżeli nie zmienią podstawowych <coughs> założeń jedynki to myślę, że tego się nie da zepsuć I to możemy zepsuć, teraz powiedzieć, że to będzie, to będzie co najmniej bardzo dobra gra miejmy nadzieję może, może po prostu nie nie, jakby nie, spełnić, nie spełnić wysokich oczekiwań ludzi, bo jedenka jednak była bardzo właśnie dopasowana. No bo jedenka akurat, akurat miała o tyle fajną sytuację, że nikt się niczego nie spodziewał i to był czarny koń Do 2009 roku. I przez to została odebrana jeszcze bardziej pozytywnie, że to służyła, mimo że, że to no, jest naprawdę ja super gra. Ja się muszę w tym momencie A na dwójce, zgodzić, bo a tak dwójce tak naprawdę... ciąży piętno fantastycznej jedynki, która zaskoczyła wszystkich. Teraz będzie bardzo ciężko im zaskoczy się ja ja tak myślę, że to będzie dobra po. Założyć, że będzie świetna gra, może nie właśnie nie spełnić oczekiwań poniekąd. Znaczy oczekiwania może spełni, ale, ale, ale nie, nie, nie zaszukuje wszystkich tak samo jak jedynkę. O jak właśnie, by... nie będzie tego efektu wow. No, ale to jest przecież no. problem wszystkich chyba gier i nowych marek, które powstają. Wszystkich sequeli może w ten sposób. Sequeli, dokładnie. Ale przecież tak jak mówiłem już wcześniej, Mario wychodzi od 20 lat, a Mario Galaxy potrafi zaskoczyć wszystkich. A, to. To. O, a jak nie tam nie skakuje. znacie się? No nie znamy się. No jak wolecie, wolicie skakać z peleryną zamiast po planetach, no to... Dziennikarze. <suszy> Odezwał się. <suszy> Co Dobra. Jeszcze e, ja mam jedną, jedną grę z Warner Brosa. Nie wiem czy ją omawiasz, czy nie miałeś już pisane. N, n, nie miałem napisanej, ale mów. Pinki mózg? Czy jak to tam było? Nie, nie, chodzi mi o władcę wojna na północy. E, od, no ostatni, ostatni Władca pierścieni, to zdaje się, konkurs był strasznie beznadziejny, ale z tego co wiem, Ale to tak, będzie na północy, to będzie w Twoich okolicach, nie, Robert? <toddź> <toddź> tak, tak więc wydaje mi się, że może w końcu fajna gra z Facy Pierścieni i mimo, że to już zapomniane przez większości graczy to ja w dalszym ciągu myślę, że jakby pokazała być... się fajna gra i nikt na nią nie czeka specjalnie, więc gdy się okaże, że pokaże jakieś świeże rozwiązania w rozgrywce, to... to właśnie to... nie pokażę, bo widziałem widziałem kilka fragmentów rozgrywki i to wyglądało jak typowy slasher Jak kiedyś wyszła, wyszło Lord of the Rings to były chyba dwie wieże na, na poprzedniej generację jeszcze. Też był, była taka nawalanka, która nie wyróżniała się niczym. A czy fajnie się w to grało, ale ale to nie było z, z, wśród, no z, jest z takiego fenomenalnego i teraz, teraz y, Wojna na Północy podąży chyba tym samym torem i mnie to nie interesuje zupełnie. Tym bardziej, Czyli że... Jakiego typu to ma być gra? To będzie normalnie gra akcji właśnie taki slasher, nawalanka, czy... No tak, tak. A czy, czy jakiś komponent sieciowy też ma tam być? Ja Zobaczymy, czy będzie komponent fablarny, ale... Po, po, po, pomysł Conquesta mi się na przykład podobał, no gra była średniowa ja mnie, to będzie lepsze bo, ja bym nie powiedział, że to było średniowe, no to już inna sprawa znaczy no tego w demo grałem to potem się mogę wypowiedzieć, że nie. ja miałem nieprzyjemność skosztowania tego na Gamescomie i... no i dla fanów jeszcze będzie zielona latarnia z e, tytułem Rise of the Manhunter ja, ja, ja musiałem kilka sekund przetworzyć o co ci chodzi, Green Lantern mów, po pol mów normalnie mówi po polsku przecież o Normalnie, Green Lantern. Może to Dobrze. będzie Czarny Koń po Batmanie. A film, film się nie pojawił, tak? Jeszcze, Jeszcze nie. Będzie w lipcu. No, no dobra. dobra. To co, to next chyba, tak? No to w takim razie przyszedł czas na to, żeby to powiedzieć. Ubisoft. Yes, yes, jest! Tak. Yes. Tak. Yes. Dla, dla mnie Ubisoft ma ogólnie na line wszystkich ich wydawców w tym roku. A właściwie oprócz Azazina... Ja, ja tylko się skupiłem na Azazinie, więc nie wiem, co oni tam... Ja też Zazeniu, mi interesują mi właściwie wszystkie gry, które pokazują. Bo jest tak, jest Azazin ja nowy, jest Call of Juarez, jest go, Driver, który go, mnie go, trochę nie interesuje, ale też, też go, Recon, No nie. Jeszcze. Jest From Dust, które też, też mega integrująco się zapowiada. Jest nowy Ghost Recon jest Trayman Origins, mój tutaj tu jest stawienie obok za syna jest Rocksmith A, jest, <laughs> jest Rocksmith, Smith, czyli ta gierka pod którą można podłączyć prawdziwe instrumenty i uczyć się grać no, jest Trackmania 2, to raczej nieinteresująca interesująca gra, chociaż swoich fanów ma jest Far Cry 3 znaczy prawdopodobnie się pojawi Far Cry 3 chociaż, to, <coughs> chociaż na razie o tej grze nic nie wiemy ale powstaje już od bodaj roku czy dwóch, więc nie pora żeby ją pokazali i jeszcze na koniec, na koniec są The Adventures of Tintin, czyli największe, no, największe pozycje. Czy mój mózg tylko z, przy, przyjął Azazina do wiadomości? z tego. No czy czy może z... naprawdę, naprawdę, naprawdę, naprawdę Nikt na Raymana nie, nie czeka? Nie, ja żartuję, ale to ma być na konsolę? Ale co? Rayman. Ona PS3 Xboxa i na Wii. A to ma być platformówka? 2D, która będzie tam wyzywała do jedynki. Będziemy poznawali coś Raymana. Pokazywa... Ubisoft to nie właśnie nie arcade, Ubisoft to pokazywał w zeszłym roku nawet z zwiastem, którą się zachwycali tak i to fantastycznie wyglądało zwłaszcza pod kątem naprawy graficznej. Gra chcę miała wyjść. Chcę tą, tą, że to w pudełku chcą wydać? No właśnie, słuchaj, początkowo gra miała wyjść w grudniu na Xbox, One, Arcade i na PlayStation Network, ale coś tam z produkcją nie poszło Ancelowi. On ogólnie tę grę tworzy w pięcioosobowej drużynie. No, jeżeli to, to jest to prawda tak no i, i i coś, coś mu nie poszło i zdecydowali się ostatnio zapowiedzieć, że, że gra wyjdzie jednak w pudełku i też pojawi się na Wii dodatkowo no, a jeśli chodzi o Good and Evil 2 to wyszedł na arcade'a teraz ten remaster w HD no to może. No i to, to jest, jest dobry skadał? moment, żeby dwójkę w końcu pokazać no i tak jakieś gameplaye przecież nawet wyciekły podobno jeden zeszłym roku że jak nie teraz to kiedy Tak gra już tyle lat powstaje ja już na nie wytrzymuję oczekiwania. To jest, to jest najważniejsza grona, na jaką czekam, naprawdę. Jeżeli on nie powstanie, to powinien samobójstwo. Faktem jest, że Ubisoft ma fajny line-up całkiem. Okej, okay, miło było cię poznać w takim razie. <laughs> A, no chyba jednak pokażę. <laughs> o, ja bym był taki pewien... <laughs> Jeżeli eee, mnie nie do mojej rzeczy zależało, ale chciałbym zobaczyć. Ja czekam na nowego Sprinter Sala, ale chyba nie pokażą go w tym roku, bo mają tak silny właśnie line-up, że, że... Czy wiesz co, ja bym się w nie zdziwił, przecież nawet ostatnio wyciekł jakiś tam screen. Nie z no, szóstka, szóstka już powstaje na powsta, nasz Tak, no, ja tylko pewnie pokażą go trochę no, gdzie indziej, żeby mieć co pokazać na innym show ewentualnie. No to co, to na, no, na, na, na Gamescom go nie? zostawił, albo na Tokio, game, Tokio Gamescom na pewno go nie zostawił, bo tam nikogo to nie będzie wchodziło. No czemu nie na innym? Właśnie jak teraz mają tyle tytułów, to po co mają atakować ze wszystkich dział? Niech sobie zostawią coś na później. A ja chyba w, ogólnie, w ogóle na więcej tytułów ze wszystkich wydawców. Bo jeszcze dojdzie do tego jakiś nowa część Raving Rabbids i jeszcze kilka... Raving która... Rabbids jeszcze żyje? No niestety żyje. Ostatnio czytałem, że jednak, że jednak oczka. pojawi się nowa część. Przecież co nie wiedziałeś? Przecież to teraz Rayman jest dodatkiem do Rabbidsów, a nie na odwrót. Przecież to, to się pytasz, czy Rayman jeszcze żyje, a nie? Czy, czy Króliki żyją? Króliki. No. Kurli kurczą nie, nie chcę, chcę, chcę jakieś brzydkie słowa nie chcący powiedzieć. Bo to tak, <laughs> tak, takie myl, mylące są te kurliki. To, to, to co Renata Bager miała w oczach ci się nasunęło? Tak. I, i na tego, ten, na tego Raymana to... pograłem sobie właśnie w takiego platformowego, nowego, ale raczej... Tylko ja właśnie... się obawiam, że to będzie zadań. trochę za mało zawartości jak na grę pudełkową. Chyba, Dokładnie. że będę to po niższej cenie sprzedawać. Dokładnie, no. A co jednak, jednak, wkład, platform, jednak platformówki 2D to jest teraz domena tych indie games i, i, i tych e, gier z XBELA i PSN-u. Kurczę, to konferencja Ubisoftu będzie większa od Sony i Microsoftu razem wziętych. Jak znowu o jest... w nocy to będzie, jak znowu będę czekał na gameplay assassina, oni pokażą mi jakieś dziewczynki czyszczące konie. No, ty, nie, no w tym roku musi się udać, w końcu. A teraz A, ma, pamiętam, że, że i w 2009 roku i rok temu czekałem na konferencję Ubisoftu i dwa razy się zawiodłem. Więc on wie, że do trzech razy sztukuję i się w końcu nie zawiodę. Hmm. No możliwe. A co sądzicie <śmiech> o Call of de Carter? Jest tam kobieta, która jest podobna do Berry, więc ja tę grę można nawet kupię. Ona mi się właśnie nie podoba, więc ja tej gry chyba nie kupię wobec tego. Ja skończyłem niedawno e, Bunting Blood, czyli drugą część gry i wyniosłem bardzo, bardzo pozytywne wrażenia więc na, na trójkę tak Mimo, ja, to jest po, inna, po inna cenie, fajna gra. to, to czekam, czekam bardzo, bo te gameplaya I... ja wynikały zachęcająco. Wtedy ja, ile... tylko, czy jak się okaże, że są samochody strzelanki, takie... To nie będzie, będzie. No, będzie. To, to, to, to, też to też... będzie takie GTA trochę. A właśnie, właśnie do mnie to akurat przemawia, bo ja na przykład nie jestem takim fanem westernów w grach, żadna, żadna gra osadzona w świecie takiego klasycznego czego Westernu mi jakoś nie podpadła do gustu, a takie... Nie... Western w, w nowszych czasach może akurat być tym, czego, czego potrzebuje. No i kooperacja, no tryb kooperacji jest... To jest akurat... no nie, nie. Ma być jakieś różne ścieżki, ja różne to jakoś fabuły. Mnie, mnie jakoś pozytywnie wyjątkowo nie nastawia nie. fakt, że to się będzie kręciło wokół jakichś tam Meksykańców i podejrzewam, że gra się ogranicza do tego, że będziemy chodzili z kocem, z dziurą na głowę i szukali fasoli albo zresztą w stylu. Ojej. Będzie misja, żeby usmaczyć tortillę i zanieść szefowi A nie było mowy o tym, czy ma być jakiś otwarty świat bardziej, czy nie? Znaczy, to ma być, to ma, być tak jak, ma być tak jak dwójce, czyli masz wrażenie tego otwartego świata, możesz trochę podróżować z różnymi ścieżkami, ale generalnie ma być struktura zamknięta, czyli wykonujesz misję po sznurku. Być może dwa, trzy korytarze, ale wszystkie w tym samym kierunku. <śmiech> Okej. Okay. To Azazie, no, to, to, to, to, ale i tak no najważniejsze, jest Revelations. No. No, nie, bo... Po punkt wiadomo. Nie, ja po prostu mam już trochę to, dość tego, to, tego to, że, że Edzia nam tak eksploatują. Dali, bo mu ty spokój pozwolili no, przyjść na emeryturę, a nie zawracają no 4 okej, okay, ale gdyby teraz Edzie porzucili, to byś nie dowiedział, co się stało z jego historią. Ale historia została skończona. No kurde, co tutaj więcej dodawać? Ja chcę teraz spoilerów mówić, ale wiadomo, jak się kończy. Kończy się tak, że że Ezio jest w jakimś innym miejscu, w którym wcześniej w ogóle nie był i nagle gra się urywa po zabójstwie ostatniej osoby no Tak, dobra, ale generalnie ale... to jeszcze będzie grywalny Altair, więc może kto wie. No, no właśnie, właśnie myślę, że twórcy też chcieli e, kontynuować wątek Altaira, wrócić do jego postaci, a nie mogli zrobić te, w tym momencie spin-offu, który poświęciłby się tylko jego postaci. No Bo mi się to jest fabuła, widzisz, mi się to fabuła jest... w całej serii no. bardzo... Bardzo podoba, bardzo mnie ściąga, więc takie połączenie z grabną klamrą tych dwóch historii jest dla mnie super rozwiązaniem. Nie, no tak, ale zna. mieliśmy Assassin'a 2, mieliśmy Assassin'a 2.5, Brotherhood to był... Ale najważniejsze, że w obie się grało super. No, dokładnie, o to chodzi przede wszystkim. Ja nie rozumiem z... tego narzekania, naprawdę. A, że, że... Jak, jak jest seria fajna, jak kochasz, kochasz uniwersum, bohatera i grywalność, to tak ona może trwać w nieskończoność. Będę by dodawali kolejne elementy. Dlaczego tak. Ja rozumiem, no, że jeżeli. Dlaczego musimy tak szybko skończyć serię i zająć się nowym IP, no nie? Od razu. Ale właśnie nie, no nie bo wiem, przecież to uniwersum stwarza mnóstwo, tak samo każde spin-offy. Tylko bo tak twórcy wydają jedynkę, jest świetna. słyszę że to będzie trylogia, to myślę sobie, wow. Właśnie, właśnie wszyscy, wszyscy mają problem z tym tym, że, że Ubisoft na początek powiedział, że to jest trylogia, a ich przerosła po jedynce popularność tego tytułu i otworzyły się nowe możliwości, których prawdopodobnie oni nie byli wcześniej świadomi, więc dlaczego nie mogliby rozwinąć jednak tej serii w coś większego? Chodzi mi o to po prostu, że tego efektu wow nie ma, jak się zmienia cały setting i przechodzimy z jednej epoki w drugą, no to jest ten efekt taki, no którego już nie ma przy Brotherhood, czy nie będzie przy jest Jasne, w to, to będzie przy świetnie. Trójce, no. Trzeba jeszcze no, rok no, albo dwa. Ja rozumiem narzekania, gdyby, gdyby to była, to było z nowych historii który jest w Rzymie i który znowu podróżuje po tych samych miejscach, ma te same umiejętności i wykonuje kolejne, te same zadania. Ale przecież to jest połączenie dwóch historii, dwóch różnych no. bohaterów, którzy są w dwóch różnych nowych, nowych miejscach. Ale I umówmy się, to nie są takie zupełnie miejsca miejsca, bo oni mają rok czasu na zrobienie tej gry, no z kawałkiem, w związku z czym korzystają z settingów, które już zostały wykorzystane w dwójce i w Brotherhoodzie, nie? No, ale zamiast, Asetum, zamiast, Asetum, zamiast Rzymu będzie przecież Konstantynopol. No, tak. A tych dwóch miejsc nie, nie da się porównać. To są zupełnie inne miejsca. Ja myślę, że oni mają masę pomysłów i teraz chcą jeszcze dodać tylko trochę, na trójkę czekając jakimś kopnięciem mocniejszym. Mnie najbardziej w tej grze ciekawi, czy będzie ten efekt przejścia, bo jeśli Konstantynopol ma zostać ukazany z dwóch różnych epok, to czy właśnie będzie jakieś to połączenie, że coś co zrobiliśmy, załóżmy grając Altairem, no to będzie miało swoje w frakcji. No i też ciekawe, ciekawe, jak podzieli się udział dwóch bohaterów w rozkrywce, w sensie czy, czy, czy będziemy grać tylko, Altai, tylko Ezio przez Dłuższy czas, ale będzie tylko na początku, jak to. Ale wyobraźcie jak sobie, to... Jak, widząc to, jak twórcy wykorzystują animusa i te wszystkie efekty, to możemy na przykład wiesz, iść sobie bohaterem, a tu nagle przeskakujemy, jest błąd animusa i przeskakujemy w przeszłość nagle i jesteśmy w tym samym miejscu, ale budynki inaczej wyglądają i tak dalej. Taki efekt synchronizacji byłby fajny coś, właśnie. To jest szybkie przejście w stylu właśnie. Ten animus stwarza nieskończone możliwości nie ma. No to że... był genialny pomysł. Na I tym można się... wszystko pociągnąć. Ja osobiście, jak już kiedyś mówiłem na którymś szorcie, że po skończeniu Brotherhooda miałem ochotę na więcej Ezio, bo, bo uwielbiam jego postać, jest bardzo do dobrze zbudowaną, nakreśloną postacią. A z kolei nie chciałem już Włoch. No i to jest... rewelacja, jest to idealne, idealne rozwiązanie. Edzielko, tylko że w, innej, w innym kraju, w innej kulturze, odbywający swoje przygody. Miejmy nadzieję, że to będzie już faktycznie zakończenie trylogii Edzio i będzie trójka z Będ, Niemal na pewno, to be, na pewno to będzie już. go na, to na to, koniec. To już będzie wystarczało. Właśnie ten wiecie... tak no. trochę mówi, że chyba możemy zaspoilować, tak? Z naszych przypuszczeń, że Ezio zginie. Ezio znaczy Ed, Ed, płodzi potomka na pewno, ma, ma pojawić się jakaś kobieta, która zawróci mu w głowie. I potomka, który później, który będzie. jadą. musi dojść do Desmonda ta li linia. Miejmy nadzieję, jest, tylko że ta kobieta, ta kobieta nie będzie miała tworzyć ziemniaka tak jak było w dwójce. A jeżeli można coś powiedzieć o Ubisoftie, to też na pewno nie spoczęli na laurach, widząc po tym, jak wykonali Brotherhooda. W roku udało im się stworzyć naprawdę świetną grę z masą zawartości. A ja, ja jeszcze nie mogę się doczekać zmian w multiplayerze, bo do Brotherhooda zasiadłem dosyć, dosyć późno i tam już mało kto grał, nie, nie mogę znaleźć za bardzo ludzi i ekipy do tego, żeby w Brotherhooda pograć w multiplayerze i ja właśnie... odświeży od bazy użytkowników na nowo i no i dlatego się zastanawiam, jakby to wyglądało, jakby jednak była trylogia, bo zobacz, skoro w rok zrobili tak fajną grę jak Brotherhooda, to gdyby mieli trochę więcej czasu, no to dopiero mogłoby powstać coś, coś wspaniałego. No, dobra, to co, to chyba teraz kolejny tytuł na liście, e, e, e, czyli Nowiesiek, nasz wspaniały. CD Projekt ma zapowiedzieć jakieś ciekawe wieści dla konsulowców. Już tak, już tak chrzani głupoty, mówi co chwilę, powiemy konsolowcom coś niezwykłego, możecie się doczekać niesamowitego projektu związanego z Wiedźminem, już wcale nie wiadomo, że chodzi o Wiedźmina na konsole, tak? A to jest tak Sony, które wszyscy widzieli jak wygląda PSP Go, a oni zrobili wielki, wielkie ogłoszenie, nie? tak samo już z tym Wiedźminem na konsolę, żeby sobie dali spokój, nie? Ja nie wiem, czego się za bardzo spodziewać po tej grze. Ja nie, ma, po ja, nie, ja nie mogę się doczekać, bo jak nie wyjdzie na konsole w ciągu roku, to składam nie kupuję ps tylko składam kompas, sprzedaję nerkę i żeby to udźwignął w najwyższych ustawieniach. Wiedźmin, piękna gra. Okej. Okay. No I, i co? I to tyle chyba. No i to tyle tak. chyba na temat Wiedźmina. Jako no to ciekawe, czy, ciekawe, czy mm, oni, mają mieć swój, nie, oni mają mieć swój konferencję 2 czerwca w Los Angeles, a czy na E3 pokażą nowy projekt, nie wiem, czy, na, czy mają swoje, swoje stanowisko, czy to będzie konferencja Microsoftu, czy to będzie konferencja Namco albo Atari, no nie? To jest jeszcze ciekawe. Okay. Czy z Wiedźmien 2 na konsole jest tak, że większe rozkoczenie będzie, jeżeli tego wieźmienia nie będzie, niż jeżeli, jeżeli będzie? Je, jeszcze raz powiedz, co? Mówię, że z Wiedźmien 2 na konsole jest tak, jest tak, że większe zakończenie będzie, jeżeli go nie będzie. Zapowiedzianego. <laughs> <laughs> Jakkolwiek dziwnie no. zabrzmi. Ale oni, oni, oni muszą, oni nie... Muszę przenieść się na konsolę, bo nie zarobią na przyszłe projekty. No w każdym razie, jak się już w końcu zapowiedzą, to będzie chyba najmniej ekscytująca zapowiedź. Nie dlatego, że o. gra nie jest fajna, tylko po prostu dlatego, że, A ja sumie, mimo że to się już się A ty się ja nie spodziewał. Ja się będę jarał mimo to. Gameplayami. Będzie coś na zasadzie tego wspaniałego Ridge Racera, jak były emulacje. Że ktoś krzyknie, że eee. nic trzeba na sali. Tylko świerszcza zabraknie. Chciałem wam przypomnieć, że pierwszego Widzmina portowali na konsolę. Tak, ale Dobra, w, w, w francusi dali. Znaczy to Rise of the White Wolf było oddzielnym projektem, to nie był port jedynki. A niektórzy twierdzą, że dwójka, dwójka to są zebrane pomysły z tego Rise of the White Wolf i właśnie z... zrobione jako pełny sequel. No nie wiem, moczymy, co z tego wyjdzie ciekawego. I moja lista się właśnie wyczerpała, znaczy jest jeszcze Ace Combat Assault Horizon, ale nikogo z was raczej nie obchodzi, więc nie ma co o nim gadać. Także moja lista się już wyczerpała nie wiem, panowie, macie coś jeszcze, czy nie? Jeszcze jest TRQ przecież dosyć, dosyć duży wydawca to jest Square Enix. Zobaczmy, Aha, to, już nie, to już nie mówimy. <śmiech> <śmiech> no to znaczy, jeszcze to jest jest Ja u będę pokazywać na tym E3. Przez no właśnie, nie, nie jest to potwierdzone. To może ja właśnie dwa słowa o Square Enix. Przede wszystkim zapomnieliście o zapowiedzi nowego Hitmana, który ja ma się... Ja tam już Hitman to mnie tam nie rusza specjalnie. Ja ja Bardzo czekam na Tomb Raidera. Fajno na 13.2. No w każdym razie jest jeszcze ten Deus Ex niepotwierdzony, więc Square Enix całkiem mocny ma ale no i oczywiście Kingdom Hearts 3D, na 3 ds no 3DS, anu, ale to chyba I Ma całkiem mocny hipotetyczny line, może w ten sposób, bo nie jest potwierdzony. To znaczy Tomb Raider i Hitman są potwierdzone. To, Tomb Raider z... musi się pojawić, bo musi się pojawić, bo nie było za bardzo gameplay'a, y, ani nic. Mają szansę jeszcze zaprezentować coś ciekawego. No, myślę, że ten Sexa też pokażą, no bo skoro ma wyjść już tak za kilka miesięcy, no znaczy, to... Tak, tak czy inaczej, już, już prawie wszystko o tej grze wiadomo. To, co potrzeba wiedzieć. No. no jeśli chodzi o THQ, to mamy kontynuację Metro 2033. Nudne. Która wyjdzie ona, w 2013 roku dopiero. Ona, ona, ona zamiast 2034 to miała się jakoś inaczej nazywać. 2033. To, co tak się I'd. właśnie nazywa. Tak no. się nazywa. No bo to będzie wciąż dotyczyć e, historii z pierwszej książki, no, która miała tam 700 stron ponad i po prostu nie chcieli przejść do kolejnej. Part 1, part 2. Tak, no więc tak to wygląda. Mamy trzecią część Saints Row. Boring. Tam. O jejku, Krap. <laughs> No ale z ciekawych od THQ Warhammer 40 tysięcy No, no, no, to prawda. Czekam w końcu na poważną fajną strzelankę na konsolę najnowszej generacji w świecie Warhammera. 40k, no. To może być świetne. Mega miodna gra się zapowiada. Mm -hmm. Mega miodna. Coś jeszcze? <laughs> jeszcze. <laughs> jeszcze będzie UDRAW Studio na PS3, na Xboxa i na ps Zwie przeniesione. <laughs> Ale jeśli, jeśli jeszcze mowa o THQ, to, to mam nadzieję, że być może pokażą Darksider 2, która ma być dopiero e, premierem w 2013 roku. Ale gdyby pokazali ją już teraz, to by było fajnie. Taka miła niespodzianka. jedynka mi się bardzo, ale to bardzo podobała. Ale Wam chyba nie wiem, jeśli mówicie, nie zarobię przejść dalej. A coś jest jeszcze dalej? Bo ja, już tak... no ja mam jeszcze Namco Bandai. No. Mamy Sol Calibur 5, mhm. Mhm. kolejne gigantyczne piersi, no, next Ace Combat, to chyba mówiliśmy. No to Ace Combat, Ace Combat to ja czekam. E, mamy Reach Racer Unbounded No matko słodka, Nitro Speed Grand z przebijaniem się przez ściany, no i Tekken. E, Tekken X Street Fighter. Także Tekken na, zdaje się, na mechanicy Street Fightera, tak? Bo I jeszcze próbowałem. Street Fighter X Tekken. Znaczy tylko jedna, jedna z tych gier, jeszcze nie pamiętam, bo mi się mylą, te tytuły właśnie są identyczne niemal, tylko zamienione, prawda? Jeden z tych tytułów już jest niemal gotowy, a drugi nie został w ogóle rozpoczęty. To tak jak Soul Calibur, który ma niecałe 10% ukończenia. kończenia. To już chyba wszystko, co? To już chyba wszystko. A jeszcze jest jedna, jeszcze jest no. Silent Hill Downpour pod Konami. Jeszcze nie wyszło? Nie. Yeah. <grym> no i z a, polskich to, to. akcentów uh, Sniper 2, Ghost Warrior. Nie wiem, czy o. warto o tym w ogóle wspominać. No, po tym, jak Hi wspaniały noty zebrała 1K. No, ale jest Krajczy 3. Na, kra na krajteku będzie jeździć na Formule 1 wśród engine'ów Wow! Pokazali pierwszy screen. To już wygląda jak Uncharted. A jeszcze zapomnieliśmy o Capcomie i o Bethesdzie. Panowie. O, a co, o, Bethesda ma co? A, o, i Skyrim. O, o, I Rage no, i Prey 2. Czyli trzy na pozycje, moim zdaniem. To jednak jest. Tomek nas zabije, jak wróci, będzie musiał to składać, ale spoko, gadajmy. No, wszystko gładko jest, tylko wrzuci rzu Jingle i wygramy. Dobra, to skoro już nie, nie chcecie mówić o niczym, tylko do formalności informalności i powiedzmy, co ma jeszcze Capcom Activision. Capcom ma Devil, o... ma Devil May Cry'a nowego, Resident Evil, Który... Operation Raccoon City. Nie wiem, City. Jakoś te, ten nowy Devil May Cry to tak, nie zapowiada się za dobrze, tak to ujmę. Może nawet jest teraz o cicho. Ninja Theory zaszyli za za się i zaczęli jednak prze, przebarwiać jego włosy na szaro. Ja bym ja nie skreślał tego nowego d ale chyba, chyba fakt, fakt, że zmienili image bohatera poważnie się odbije na sprzedaży tej gry. Poza tym Activision oczywiście, no, pełny niespodzianek, Mother Warfare oczywiście. No zaraz idziemy do Activision, tylko skończ z tym Capcomem najpierw. Co tam jeszcze było? A to już są niepotwierdzone rzeczy. Czyli Resident 6, Dragon's Dogma i The Rising 2. Mm. of the record, czyli jest, the który jest The Rising 2, ale nie The Rising 2, czyli skokiem na kasę. Okej, okay, spoko. Oba, no to już na zakończenie wielka zła, znienawidzona przez wszystkich graczy korporacja. Oprócz mnie. Ja nie nienawidzę Activision, nie mam nic do nich. Bo dlaczego? W każdym razie, no oczywiście przede wszystkim z każdej strony Call of Duty Modern Warfare 3. Ja czekam, ja czekam. Mamy sequel Prototype'a. O Mamy dwie serie komiksowe. Spidermana, Edge of Time, czyli kolejna zabawa z różnymi stylistykami i z różnymi wymiarami, jeśli chodzi o Spidermana, oraz kolejny slasher w świecie X-Menów, tym razem z pod tytułem Destiny. Mm -hmm. wow. Wow. Czyli bez nowego, tonego Hawka. Jeszcze w tym roku nie, ale przyszłym na pewno będzie. Chociaż może teraz zapowiedzę jakąś niespodziankę, bo Hawk coś mówił, że nie wydali nic z tego względu, że dłubią nad czymś nowym. To w ogóle uh, Activision właściwie... Znaczy widać, że się odbiło na, na, na ich line upie to, co... To co zastosowali kilka miesięcy temu, czyli zamykanie studiów i teraz tylko właściwie Call of Duty i Call of Duty i tyle. Mają to zaprezentowania, no. a Blizzard, a Blizzard się pewnie nie pojawi jak zwykle. Właśnie jeśli jesteśmy w temacie wielkich nieobecnych, no to co? Tak? Y, to znaczy nie, nie wiadomo w czym jestem Rockstarem. Kto wiem, może Nie, się ja, ja, coś minę... czytałem, że, ja coś czytałem, że ma się nie pojawić, co, co wykluczałoby informację o tym, że GTA miałoby być tytułem startowym na Project Cafe. No ale właśnie to, że, może się nie pojawić. zapowiedź, no, zapowiedź mogą przecież ogłosić na, na konferencji Nintendo, wcale to nie musi być rzeczywiście Rockstar To Nintendo w miało nie być Valve tak, a czyli z portalem dwójką, nie? Na konferencji Sony. No tak. I właśnie Valve w tym roku też ma się nie pojawić, chociaż nie wiadomo, czy to nie jest tylko jakaś podpucha. Ja bym chciał z... że pokażą. Ja bym na a coś muszą z... pokazać, bo przecież teraz oni nie mają żadnej gry w produkcji. Poza tym NMO no, nie... dziwnym, o którym nikt nic nie wie. Słuchajcie, ja bym na miejscu Walwa zrobił prywatną pr pr imprezę jak bliskon i kazał sobie 150 dolarów płacić za wejście. No, Czach to lubi. No i jeszcze Banji się nie pojawi również. Nie wiadomo, czy oni tam budują. W w Szkoda. Chciałbym się dowiedzieć, jaki ten ich nowy projekt będzie. <grym> no tam na Facebooka. <grym> nie no. Bez przesady. Nie no, ma grała gra mógł, na PS3 i na Xboxa podobno. Jakaś fajna. Bardzo. Znaczy z Rockstarem nie wiadomo. Może nie ma co liczyć na nowe GTA, ale kto wie, może się pojawią na którejś konferencji. Ja bym chciał wejść O, albo czujesz pod tym. Tak, taible, ja też. Table tennis 2. <grym> Grałem w table tenis 1 i nie chcę już drugi raz popełniać tego błędu. Okej, okay. także mamy coś jeszcze na liście ciekawego? Chyba już nie. Hmm. To teraz, jeszcze zróbcie taką mega super hiper zapowiedź, że będziecie mieli bardzo dużą relację z Targów F3, będzie dużo niosów, będzie dużo podcastów i w ogóle, i w ogóle. No z newsami to bym przesz nie przeszła. Konrad się wybiera, także płynie na swoim pontonie magicznym. W którym południku już jesteś, razie? Gdybym... Ale ty mnie łapiesz za szczegóły. Ja płynę na żywca, kierując się gwiazdami. A gdyby... Fajnie było, gdyby, zapowiedzi... gdyby wiadomo było, że zapłacą nowe konsole, to bym pojechał na jeszcze. po to, żeby pod, fo pod fotelem znaleźć nową... Żeby kopię, napić się kawy. Nie piję kawy. Bardzo. Ale to od Nintendo będzie ci do, znakomicie Jak Tak, no, no, to akurat no, nikt no, nie wątpi. Podwójne no, espresso. No nawet całkiem ciekawe 3. No, widać po twoim głosie, zwłaszcza. <laughs> no, ale do tego jeszcze dojdzie cała masa tytułów, które nie są zapowiedziane, więc. No nie wiem, zobaczymy, co z tego lejna po ciekawego w końcu ja, wyjdzie. Czy, jak to czy rzeczywiście... powiedzieć, to powinno być naprawdę ciekawe E3. Tak? Tak, Konradzie. Nie wiem, że Nie, nie, Już nie mogę się doczekać. Wii. Dobra, skończmy tą farsę, panowie. Okej. Okay. No. To kończymy, no, rozumiem. Tak, kończymy. Dziękujemy za przesłuchanie. Tak, dziękujemy Pawele za uwagę. Tak, się nagrało. Gratulujemy dla <śmiech> wytrwałych, którzy dosłuchali do końca. Nie, to tylko dwie godziny trwa. A, czemu. Spoko. Papa. Pa. Tak, A no. tak. Od razu już? Nie, no, no myślę, to... że tak, że nie możesz ty co obijać bawonem, bo mamy i co występy artystyczne chciałeś? Param, param, pam pam Hej! Już skończyliśmy. Mam nadzieję, że to masz włączył nagrywanie. Porywający ślimisz na